O nie, jeszcze nie mogę. Dobra, to że nie wyłączamy, ja to dotnę, ale sprawdzę, który. Właśnie. No najnowszy. Chciałem zrobić taki ładny wstęp. Okej, okay, już wiem. Witamy bardzo serdecznie na cotygodniowej audycji Gram Dodatni. Zawsze w środy o godzinie 18.18 18 tam na antenie. Radia Wolne Giereczki, 107 FM Rozmawiamy tutaj o gireczkach oraz ciekawostkach z ich świata Nowe informacje, po prostu co tydzień odpalacie radio i możecie usłyszeć tą niesamowitą audycję Jestem dzisiaj waszym gospodarzem i nazywam się Lesiu Jest jeszcze ze mną gwiazda polskiego i światowego YouTube'a, czyli Waster Dzieńka Oraz gwiazda polskiego, ale nie światowego YouTube'a, czyli Kudi Cześć Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać na temat gier komputerowych. Dlaczego że gram dodatni numer 13, tam 14? Nie powiedziałem. <grym> to mógł. <grym> Ale jeżeli chcecie wiedzieć, to jest gram dodatni numer 24. <grym> ja bym tutaj chciał sprostować tym tygodniowym podcastem. Ola się oczywiście się nabijał, bo my jesteśmy co dwutygodniowym podcastem. O! <grym> Nie, po prostu myślę, że przesadzasz, jest pojawiamy się częściej w ETR-ze. Zdarza nam się czasami nie zdążyć na czas, ale... Zazwyczaj bardzo zazwyczaj trzymamy się tej ramy. Dwa tygodnie bardzo rzadko jest to linia, którą przekraczamy, tak? Trzymamy się tej daty, my nie jesteśmy niczym zajęci i zawsze nam się chce. Dokładnie. To jest najważniejsze. Dokładnie. I przechodzimy do sekcji informacji, tych najświeższych, a ta już jest w ogóle najlepszą informacją ostatnich miesięcy, czyli Konami oficjalnie ogłosiło, że nie zwolniło Hideo Kojimę, ale jest na urlopie. Ja tego nie czytałem, ale widziałem, ten, <grym> widziałem coś tam na internetach, Powiem wam, że dla mnie to jest taka, kurwa, szopka, ja nigdy nie, nie lubiłem tego pana Hideo, on zawsze dla mnie był jakiś niedorobny, znaczy, no kurwa, są ludzie, którzy na przykład mają po 50 lat, kurwa, i zbierają klocki LEGO dalej, ja mam na przykład y, ponad 3, już mi się skoczyło y, na zegarku i ja gram w giereczki, kurwa, non stop i... No każdy ma swoje fobie, ale moim zdaniem Hideo Kojima, ten pan to jest narcyzm, to raz Dwa, on się zatrzymał, jak on miał 13 lat to jego ciało zaczęło rosnąć, a jego umysł się zatrzymał w wieku 13 lat i dlatego mamy takie dziwolągi w tych fabułach jego, w tych grach, to, że ja tego nie mogę nawet przełknąć. Centralnie jak miałem 13 lat takie coś mi się podobało. To było zajebiste, jakaś ninja skacze tutaj, coś, wybuchy, pierdół, kurwa, no to było pięknie jak masz 13 lat, nie? I ten pan, on robi taką dramę wokół siebie, jak, jak ja widzę jego twarz to mi się nóż w kieszeni otwiera i dlatego tak szczerze możecie sobie o nim podyskutować, bo ja wiem, że na przykład Kudi to go lubi, nie? No, ty pewnie też, bo ty japońszczyznę lubisz. Ale to jest właśnie taka japońszczyzna, od tego pana bije, taka ta najgorsza, co mi się zrzygać. to wiem, właśnie to jest japońszczyzna, to jaka jest dobra japońszczyzna? Dobra japońszczyzna jest, jest na przykład, premoniszy? nie mówię, że ja bym to kupił, nie, ale na przykład dobra japońszczyzna to premoniszy? są te te. Ale To nie, to, no deadly premonition też, ale chodzi mi na przykład o automaty z bielizną, kurwa wie, Depone, to to jest dobra japońszczyzna. Chodzi mi o... Ale zużywaną. Dobra, już może nie będę się pogrążał, bo chciałem powiedzieć o dobre forę japońskie porno, Nieważne. to nie ważne. Czyli uważasz, że Hideo Kojima byłby dużo lepszym artystą, gdyby zamiast tworzyć kolejne Metal Geary stworzył automaty, w których mógłbyś w zestawach brać sobie har hardkorowe, hardkorowe japońskie porno? gdzie z aktorek są zdjęta ta bielizna, którą masz w zestawie nie, nie, nie, nie, nie, nie o to mi wtedy chodzi wtedy byś uznał go za wielkiego twórcę i odkrywcę dobra, no to teraz tak o, yy, mamy Wiedźmina, Wiedźmin to jest dla mnie gierka wyjebana w kosmos, no coś pięknego i teraz kto odpowiada za Wiedźmina, gdzie jest jakiś kurwa koleś, który chodzi, z zdjęcia, robi wywiady, on to stworzył, on jest najlepszy, on jest kurwa w ogóle pępek świata, wszystko najlepsze, bez niego już nie będziemy Metal Geera, już to już, no ten koleś mnie bije wymyśla jakieś bzdury co Nastolatkowie się to podoba, jakieś kurwa roboty, palące się ludzie. Ja gram w, to, w tą piątkę, y, będziemy o niej dzisiaj rozmawiali, bo nie mówię, że gra jest zła, ale fabularnie on, to jest dla mnie dno. To jest kurwa takie dno, że nawet nie mam słów. A ty jeszcze nie nauczyłeś, że po prostu wszystkie japońskie gry muszą mieć reżyserów? No dobrze, ale kurwa, dlaczego w jakichś innych japońskich grach? Powiedz mi kto Deadly Premonition. To mi się podoba, to jest japońskie kurwa, które mi się podoba. To dziwadło japońskie, które jest, jest, jest przeze mnie, przez Europejczyka jest e, strawne. Jest strawne, jest zajebiste i naprawdę mi się podoba. I tam nikt, tam nikt nie wychodzi na scenę, o ja to zrobiłem, jestem najlepszy, taki narcyzm pierdolony. Tam nie wiesz kto tę grę zrobił. To jakieś studio, lecyś ludzie, tam się nikt nie chwali, nikt... Dobra, jakieś inne japońskie gierki, nikt się nie chwali. Hideo to jest wyrośnięty nastolatek, który chce chwali, być... nie chwali? A najlepszy twórca gier, reżyser i wizjoner Suda51? Jak Suda51 to jest nazwa tego... firmy. Nie, to jest... Suda51 to jest nazwa gościa reżysera, który za tym stoi. Goichi'ego Suda. To ja cały czas myślałem, że to jest nazwa firmy, ale to... <śmiech> nie, to jest koleś! Dobra, Resident TV, bo ja tak mówię o japońskich grach. Capcom gdzie tam masz kogoś kto zrobił. Wiesz kogo pamiętam jedynie? Pamiętam z twórców gier, to pamiętam właśnie Hideo Kojima przez to, że to jest Narcyz i on musi być i pamiętam yy, Akira Yamaoka, a to tylko przez to, to jest o Silent Hill oczywiście chodzi, bo miałem taki okres w życiu, że słuchałem soundtrack Silent Hillów chyba przez 4 czy 5 lat non stop. I Akira dla mnie rządził, i, ale on też się nigdzie Akira nie chwalił, po prostu znalazłem, to wiedziałem się, że to jest ten koleż, który jest odpowiedzialny za muze i, i poszukałem sobie jego twórczości. Oczywiście jego twórczość jest spierdolona, y, tylko ta Silent Hill'a mi od, y, przypasowała. Ale w ogóle no. zeszliśmy znowu z Opto... opto, opto, opto no i jeszcze po... chyba znasz Miyamoto, tak? Miyamoto, kto to jest? No koleś, który zrobił Mario i te inne giereczki i tak jakby jest on nie był przypadkiem On nie był przypadkiem jakimś tam Nintendo szefem? Nie, nie. nie. Znaczy słyszałem to nazwisko, ale... Miyamoto to, to ten koleś od tych, Donkey Kongi i tak dalej. Jeszcze, tu dobra, żeby być tutaj, no, żeby nie skończyć, to jeszcze znam UbuNutu, czy nie, UbuNutu to jest Linux, ale UbuNutu coś tam kurwa, ten, co zrobi muzykę do, do finalów. Unubutu, Ubunutu, kurwa. Wiesz, o co mi leśniu chodzi? Nie. Ten kompozytor, on do finalów muzykę robi. Uwierzę ci. No, no to to jest tylko to. Ale tak ogólnie, to no już trochę... No, ja nie lubię Kojimy. Nie lubię, nie trawię tego człowieka, jak go widzę, to, to... To mi się słabo. Znaczy słabo, jest dla mnie obojętne, w ogóle nie... Wyjebali go z pracy, wow, o kur... Nie no, to jest, teraz, teraz jest taka narobiło. sytuacja, że go wyjebali, teraz zadałem mnie nie, on tak naprawdę dalej pracuje, on tak naprawdę... Jest naszym pracownikiem i wszyscy się dogadujemy I to na pewno nie ma z tym nic wspólnego To, że tam Metal Gear sprzedał się dwa razy lepiej Niż Avengersi w New Premiere Mimo tego, że obstawiali, że się nie sprzeda I Kojima właściwie doprowadził się do bankructwa Nie, nie, to, że nagle się sprzedało jednak I to dużo lepiej nawet niż obstawiali na Metal Gear'a To nie ma nic wspólnego z tym, że nagle Ha, jednak w sumie Kojima z całkiem spoko Jeszcze czekaj, co ja chciałem jeszcze Aha! Żebym nie było, że ja lubię Konami że ja tutaj próbuję jakoś bronić Konami. Konami to jest dla mnie... no nie powiem, że na pierwsze miejsce. Firma Konami to jest dla mnie... to są takie skurwiele, którzy zniszczyli moją najlepszą serię gier ever, znaczy jedną z najlepszych sergier ever, czyli oczywiście wiecie o co chodzi, bo ciche wzgórze, oni ją zniszczyli, oni ją kurwa, znaczy zniszczyli, oni nie chcą robić, oni mi zjebali to, nawet mnie to nie obchodzi, że Kideo miał robić ten Silent Hills, gówno mnie to obchodzi, kto miał to robić, mógł to robić nawet kurwa Chuck Norris, pierdoli mnie to. Aby to wyszło i Konami kurwa jakieś te swoje fochy i oni nie robią, to ja nienawidzę tej filmy, nie, Konami dla mnie nie istnieje, tak samo jak Kojima, tylko chodzi mi o to, że no wyjebali już tam Kojimę, który stworzył Metal Gear, który mi i tak kochujalata, bo żadna część mi się nie podobała, oprócz właśnie tej piątki, o której się będziemy rozmawiali, to jest jedyna część yy, Metala, która mi się podobała, no i wyjebali kolesia i mówią, że nie wyjebali, ale jednak wyjebali i cała drama na internetach, wszyscy gadają, o Jezu, wyjebali go, o Boże, stało się. Wbrew razie ja tego nie kupuje, nie? Wiesz, Wyś, ile ludzi tracili ten, y, robotę dzielnie, wyjebali, bo coś tam, bo z jakieś złe decyzje, coś tego, kurwa, a robią ci, więcej... Ale powiem ci, niewiele, powiem tak, niewiele osób podpisuje sobie Metal Geera swoim imieniem i nazwiskiem. A właśnie to mnie najbardziej wkurwiało, gram w tego Metal Gira, i zaczyna się jakąś tam misję skończyć, czy coś tam i to koło, Hideo Kojima, Hideo Kojima, Hideo, Kojima. Hideo Kojima. Directed Hideo no to jest taki no arty to on jakby mógł, to by, kurwa, wszędzie te swoje Hideo Kojima i poddalał. Ale przynajmniej dzień temu wiesz, że za Metal Gearą stoi Hideo Kojima, więc... A dla mnie to tak jak już mówiłem Chuck Norris, kurwa, albo Conan Barberzyńca mogłyby to zrobić, nie obchodzi mnie. No, jesteś hejterem. Nie jestem hejterem, ty! A co, ja, a co jako fan Hideo Kojimy powiesz nam, Kudi? A ja nie jestem fanem Hideo Kojimy, to po raz, bo... E, serio się interesować dopiero jakieś nie wiem, parę miesięcy ale temu. A czekaj, czekaj, czekaj. Powiedz tylko, czy się z mną zgadzasz, czy masz inne zdanie? Ale z czym dokładnie, z bo ty, ty, ty do... próbujesz sadza, że to jest najlepsze. A narcy, mnie to tam, bo... znaczy to, że tam się co, wiesz, pierniesz i masz director by Hideo Kojima, nie wiem, zabierzesz gościa w głowę i director by Hideo Kojima, to mnie wnerwia, nie? No to tutaj jest ale taki narcy, to, jest, tak że... No, jak sam jest to ci po prostu skopie. I to jest screenshot directed by Hideo Kojima. No, i to to, to mnie wnerwia, nie? I ale jeżeli historię o obraz postaci, ich jakby backstory. Dla mnie to jest kurna mistrzu, nie? Ja na przykład jak dopiero w tym roku przeszedłem część pierwszą Metal Geera, nie? Normalnie, oryginalnie, na PlayStation 1, bez żadnych tamten e, emulatorów czy coś. I powiem wam, że nie wiem dlaczego wcześniej tego nie skończyłem. Znaczy... Rozumiem, że jak byłem mały i gówniarz i wolałem skakać y, tam tym pomarańczowym kurde jamrajem, czy jaką tam się jaką się tam nazywa, ten kurde crash, crash. No i wiesz i, i, i wolałem tym skakać po skrzynkach niż siedzieć skradać się. Kurde pierdolili, ile ty czekaj, ile my mieliśmy lat jak Metal Gear wyszedł? Ja aż byłem 98 laty. rok, to jest. Znaczy czekaj, ja To jest 1817 lat, lat temu wyszedł. wyszedł. O to 17 albo 18... 98. To jest no 17 lat. To, to już, lat 3, już 15... spożywałeś alkohole, już wajki bierał, po kryjomu gdzieś tam. No tak, ale wiesz, nie? no, czekaj, to, bo to ja miałem kurna... No ale ten, ale lepiej kraszyk chodził, rozumiem. No, ja wolałem takie, to wolę Gran Turismo, wolałem to, niż ten, ten, ja nie potrafiłem grać w, w to, drugie, nie? Po kiedy wychodził Metal Gear, to załóż, jak popularną marką bez dostępu do internetu i tak dalej, był Metal Gear w Polsce wtedy. Ja tam, nie wiem, ja, ja nie, A nie rozumiem wszędzie, tego. tego. Ale, ja miałeś wszędzie wszędzie, ale miałeś wszędzie... Ale miałeś rozdawanego Yamraja, no To co w Polsce było bardziej popularne? Kr taki Crash, co był, czy jakieś te dziwne gry, co no. się kupowało na straganach, to zazwyczaj na straganie ciężko, żeby ktoś wrzucał np. Metal Geara, bo... Co, dasz komuś ktoś... Panie, w tej gierzeczce z angielski, oni rozmawiają, tam nie ma gameplayu. Ale nie, mi chodzi o to, nie, że wiesz, to no, ja nie rozumiałem, nie rozumiem, bo to ta była. gra jest za poważna dla mnie, nie? Była, wtedy. Ja wolałem właśnie sobie pójść, jeżeli postrzelać, to wolałem bardziej siphon Filter, aniżeli tego też. Metal Geara, nie? Po prostu tego nie rozumiałem, za dużo tego właśnie gadania było, nie wiedziałem o co chodzi. Wiesz, takie dla mnie to było wiesz, że to musiałeś się kurde skradać, ale po to się skradzać, jak chcesz strzelać. To był taki okres właśnie, nie? Wziąć, strzelać, kurczę, zabijać i w ogóle ten niż tam już ten skradacie. Lesiu, Lesiu, encyklopedia, powiedz mi co było pierwsze, Metal gilczy czy Tenczu. Tęczu? Bo tenczu, to ja pamiętam, po pierwszym tenczu ja pokochałem stealth, nie? Tęczu to było dla mnie najlepsze na Playstation jedynkę stealthowa gierki, tylko Tęczu jedynka, nie? Tęczu wyszło, nawet nie będę tego sprawdzał, Tęczu tam wyszło w 98, to, to pierwsze, w ale... w roku co Metal Gear. No tu może w tym, bo ja już wiesz, to tyle lat tam było, że już nie pamiętam. No one równocześnie prawdopodobnie wyszły. No możliwe w no i... tęczu to było dla mnie właśnie skradanka tak jak Kudi mówi, mm. że tutaj on chciał strzelać nie skradać się, to w tęczu kuż, w jakiejś... I tam, nie pamiętam czy to w tęczu jedynce czy w dwójce miałeś edytor map robiłeś sobie ten yy, tak jak w misję, nie? robiłeś sobie misję ustawiałeś yy, jak ma przejść gdzie jest cel, serwowałeś to na memorkę chuj, że trzeba by, ja miałem akurat 360 bloków trzeba by było mieć dużą memorkę i szedłeś do kumpla ze swoimi nie? on przychodził do ciebie ze swoimi i tam próbowaliście przejść, nie? to było zajebiste ten nie mm. był internetu No i to ten i, i wracając jeszcze do Metal Gear, no to jak przecież zacząłem grać w tą jedynkę teraz jakieś parę miesięcy, 2 miesiące temu czy kiedy tam to zacząłem, to powiem wam, że ja się po prostu zakochałem, nie. Ja po prostu siedziałem w ogóle w i To nie jest tak, wie, że tam jest takie skradanie jak tutaj, nie, w piące, że tą kurczę musisz uważać, tylko masz bieganie, tam biegasz, znaczy. tam biegasz, no po prostu wystarczy, oni tylko reagują, jak jesteś w tym zasięgu tych jego wzroku, takim, nie, co masz na radarze. Tak naprawdę jak grałem tak z jak jedynkę i dwójkę, bo obie przeszedłem. To jedynkę i dwójkę przechodziłem także patrzyłem na minimapę i nie patrzyłem na to, co się dzieje na ekranie, tylko na minimapę, na te zasięgi wzroku, nie, żeby, wiesz... Ja miałem się tak tego... też w jakiejś grze, nie pamiętam w jakiej, ale ja nie I patrzyłem jest... się na ekran, co się dzieje, tylko, tylko na no, minimapę. No właśnie, I, i to, nie, ale ogólnie historia, wiesz, te postaci wszystkie, nie, tak to się skoza zębia, jak y, pojawiają się, nie... To po prostu mnie to tak wciągnęło, nie, że zacząłem, kurczę, jeszcze raz obejrzałem sobie te tam materiały o historii każdej postaci Zacząłem jeszcze, wiesz, jak już przesłuchuję teraz te kasety w Metal, w Metal Gear 5 To po prostu wychwytuję wszystkie tam takie smaczki, nie? E, ogólnie jak już przeszedłem Metal Gear 5 to już wiesz, wiem kto jest kto e, Z której części, że za, czy on już był, ten się zaraz pojawi i w ogóle yy, też jak się zgmałem kiedy to jest który to jest w momencie, jakim my gramy tak naprawdę nie i całą to wszystko wystą tą historia cała ta linia historyczna dla mnie kurna oskar jeżeli chodzi o fabułę nie dla mnie zarobista nie jeżeli chodzi o wykonanie to już słabo dla mnie te Metal Geary w otwartym świecie dla mnie to jest pomyłka nie? piątka dla mnie to jest kurczę takie przegięcie bo ja tak naprawdę ale teraz polałbym... graliśmy wszystkie Metal Geary? no nie e, zobra, tam jedynkę, dwójkę, trójkę teraz, trójkę teraz gram e, czwórki jeszcze nie ruszałem I, teraz. I, z tych, I z tych pięciu, no bo piątka opisałem, że odpada w przedbiegach, ja tam znam, że fabułę Metal Gearów znam, ale jakbyś miał od strony narracyjnej, scenografii i fabularnej powiedzieć, który tak był tym najdebszym O, żeś mi teraz dał, w kurde. <grym> znaczy, czekaj. Jeżeli Nie chodzi... Widzę o samą fabułę, tylko jej była drama... prowadzona i tak dalej. Czy, on chodzi... po, czy Kojima szedł gdzieś do przodu, czy co cofał się? powiem tak, w jedynce, Bo to, co pokazał w piątce, no to już jedynce, widać, że ono nie pokazał. W jedynce na przykład jest coś takiego, że ty dopiero poznajesz ten świat, nie? Więc tak to bardzo nie kojarzysz, bo to masz różne. Dla mnie to trochę dziwne było, bo jeden tutaj telekineza, ten drugi e, ten panował nad tymi krukami chyba, tak? Czy co tam był? Był Sniper Wolf, kurna, nie? Którą można było załatwić, kurde, rakietami. E, No i, i, i co tam jeszcze? A, no i te po, pojedynki takie, to dla mnie, jeżeli chodzi o wykonanie, była cienkie y, narracja i cała historia, była ciekawa, nie? No tu wiesz, poznajesz tego, tu twist, że ten jest tym, nie? Że tu, ten się schował, ten tu się pojawiło, ta zniknęła, musi się znaleźć, uratować, tu się, te mechaniki kuźwa zajebiste, nie? Czyli wiesz, tam te przesłuchanie, e, pojedynki, te to każdy jest jakiś specjalny sposób, no oczywiście o Psycho Mantis nie mówię, nie? Albo na przykład takie mechaniki, które wcześniej w, film, w grach nie widziałem na przykład, żeby szukasz babkę, która jest przebrana za faceta i masz cutscenkę typowo Kojimowską, nie, czyli ona odchodzi od ciebie, wiesz, tam po prostu oddala się i widzisz jaki dupa, wiesz, kołysza się, nie, jak baba chodzi, nie, wiesz, kręci tyłkiem, nie. Ale no to wejść, że to nie jest ta szansa I prawda? potem na przykład szukasz i potem szukasz ją jako w przebraniu faceta. No i wiesz i musisz siedzieć, oglądać, wiesz, patrzeć się na gości i ten, który bardziej się kołysze z całej przed nimi, żeby ją spłoszyć. Dla mnie to było fajne, nie? To jest ciekawe, bo to masz wiesz, to, no gdzie masz to wcześniej. Wcześniej to masz tak, że albo to jakoś ci fabuła naprowadzi, albo korytarzowe e, zadania czy coś takiego, ale nie masz tak, wiesz, a tu masz, że musisz sam po i sam po, to znaleźć, nie? To mi się podoba. W dwójce To, że gramy tym Raidenem, mi to jakoś nie przeszkadzało, dużo, dużo ludzi to przeszkadzało, nie? że o, chcieliśmy grać Solidem, nie? ale tu gramy jakimś kurde gościem, który biega na go lasa, jest tym babo takim, który wygląda za babę, co wszyscy go mylą za laskę, nie? E, no nie wiem, dla mnie on był spoko, fajnie się ta e, historia potoczyła, dla mnie dwójka była ciekawsza, jeżeli chodzi o, o historię. Nie, bo tam te takie twist, który po prostu doprowadzi mnie prawie do do, do płaczu, nie? Co się wydarzyło tam z pewną postacią. To po prostu siedziałem i nie nie, nie nie nie, w ogóle wiesz. Paweł, nie, ja się mnie. Ja, słuchaj, ja chcę grać to co ty. Nie, no słuchaj, ja się wczuwam po prostu, nie? Jak wiesz, jak ja się, wiesz, ja potrafię grać, nie? Siąść kurde po robocie o 17 i odejść od komputera, od konsoli o 6:00 rano, od 6:00 nad ranem, jak budzik dzwoni, że mam wyjść do roboty, nie? Ty wiesz, ja po prostu się wyłączam, skupiam na tym, nie? i mnie to wciąga, nie? Na przykład ja dwójkę bardzo łyknąłem, bardzo szybko nie wiem, w 3 dni, cztery dni ją przeszedłem nie? A piątkę to też, nie? Piątkę jak zacząłem grać i tu jest właśnie ten największy błąd, nie? Że to jest otwarty świat ja bym wolał tutaj korytarzówkę albo także po prostu, wiesz bardzo uproszczony system transportu A nie, że ty jedziesz i kurde czekasz 10 minut kurde, na przyjeździe, przyleci yy, ten helikopter, potem musisz z niego wsiąść, poczekać chwilę, żeby on się dopiero wziął, że ty chcesz odlecieć. Odlatuj jeszcze, musisz oblecieć parę razy swoją bazę i dopiero wtedy odlatujesz, pojawiasz się w helikopterze, potem musisz pokazać jeszcze miejsce, gdzie on ma wylądować, potem jest cutscene, jak lecisz do tego miejsca, gdzie yy, jest misja, potem musisz z niego wsi wsiąść, wiesz, to jest takie kurde nużące, że masakra, nie? Ja a powiem od razu, że gdyby to było, tak jak ty mówisz, korytarzowe i takie metal-girowe, to ja tego nawet nie kupił. Ja to kupiłem tylko z tego powodu, że to jest otwarty świat. Ale i... w tym otwartym świecie nic nie masz, o to chodzi. Tutaj nic nie ma w tym ja otwartym świecie. Ja się dobrze, świecie. tak jak ten, weź to pod uwagę, że ja w ogóle nie zwracam, yy, nie, dla mnie fabuły tam mogłoby nie być, nie? Ja po prostu się dobrze bawię, ja mam bazę mam e, zadanie, ukradnij ten, znaczy nie ukradnij, tylko weź tam e, odbij jakiegoś doktorka, czy cokolwiek tu ty strażników, tu masz bazę, tu masz swoje zabawki i idź, rób co chcesz, wejdź tam kurwa psz, zrób sobie obstrzał helikopterem e, z granatami tam wieć albo po cichutku, żeby cię nikt nie widział ja sobie się ja sobie taką misję robię, próbuję nikogo nie zabijać nie? i po prostu po cichutku się bawić w ten nawet ta gra dla mnie mogłaby się nazywać kurwa przygody kaczki dziwaczki Zamiast Metal Gear, bo mnie, tak jak już mówię, ja nie jestem fanem Metal Gira i no mi to kochujalata. I mógłbym grać nawet Raidenem, a nie Snakeiem, bo też mi kochujalata, kim ja gram, nie? Aby wyglądał jak jakiś tam, wiesz, Commandos czy coś w tym stylu i ja jestem zadowolony. I dlatego to jest dla mnie na plus. Gdyby było tak, jak ty mówisz, to ja bym tej gry nawet nie odpalił. No widzisz, no a ja bym się bardziej skupił... W... Ja na przykład, jak ty mówisz, że ty wolisz... Bo sobie ty pewnie robiałeś te poboczne, nie? Czyli siedzisz, masz jakąś Długo no właśnie dlatego nie skończyliśmy Talgiro, bo mi się znudził przez to, że ja tyle tych pobocznych najebałem. No bo poboczne nie? damy są w ogóle nudne, masz tam cztery czy pięć rodzaje, nie? Pobocznych, co ja to robić. Ja wiem, ale że na tym tym jest chyba z takie nudne, że masakra. Bo dość spokój, I bo ja to tyle potem jest tam się chyba. Bo to tyle jestem po 40 godzinach złapają się za fabułę i się okazało, że w fabule są te same misje co w tych, co w pobocznych, no tylko właśnie. że wiesz, że jakieś bardziej... bardziej więcej gadania jest, nie? Tak. Bardziej takie jakby rozbudowane i ty mówisz, że jest tym już ko 29 to już blisko końca jest ten, nie? No 33 akt jest, 33 rozdział jest ostatni pierwszego rozdziału. No, no to rozdziału. jestem bardzo blisko a końca, ale jakoś... A to jest że połowa gry, nie? 33, bo 50 masz chyba misji do końca. Bo masz no, pierwszy akt się akcję kończy, czy tam pierwszy rozdział się kończy właśnie przy 33, czy 32 e, tym, e, no, misji, a potem masz od 34 do... Pięćdziesiątej masz już końcówkę, zakończenia, nie? Gdzie domykasz wszystkie tematy, nie? Dlatego mam czasami wrażenie, że jak ludzie mówią, że o, przeszli tego, skończyli Metal Geara, kurde, i to jest jakiś, mnie niedosyt tych historii, wiesz, to mam wrażenie, czy oni na pewno skończyli też drugi rodzic, bo tam się wszystko wyjaśnia. Bo dużo ludzi właśnie mówi, że w ogóle nic nie dopowiedzieli, co się stało z tym, co się stało z tamtym, nie? Jak ostatnio tam z kimś gadałem na, w grupie chyba, nie? To mówię, że no tak, tylko, że <grych> kontynuację historii masz w Metal Gearze pierwszym, nie? Tym, tym jeszcze pikselowym, nie? Więc nie wiem, czy o to byś jeszcze bardziej, nie? Od tego. Więc no, i ja na przykład, jak robiłem te zadania poboczne, to ja się strasznie nudziłem, nie? Mówię, Boże, weźcie mi to, to jest jedyna gra z otwartym światem, gdzie... E, sam świat ot Sama otwartość świata, jakie zadania poboczne są tak nudne, nic nie wnoszą w ogóle, że to jest masakra, nie? One są zajebiste za pierwszym razem. Jak masz no. za pierwszym razem, wejdź jakiegoś więźnia, wyciągnij, potem ukradnij jakąś broń, zabij tego, ukradnij transport, nie daj dojechać transportowi do bazy, takie wiesz, no za i teraz, pierwszym razem i jak to robisz to jest fajne, to a potem jak oni to zmiksują, wiesz, akurat to był taki okres, że ja nie miałem w co grać, I mi się to naprawdę spodobało. Ja sobie włączałem podcasty yy, na laptopie, tu mi leciały podcasty, wyciszałem te, cały ten Metal Gear, że tam tylko miałem ten. Tam chyba muzyki nawet nie ma. Yy, I po prostu robiłem tę misję. Tukłem je na masę, nie? No 40 godzin na pobocznych zrobiłem. I w pewnym momencie stwierdziłem, że kurwa, ja sobie wolę w Forzę Piątkę pojeździć, bo mi się centralnie nie chce znowu iść kogoś ukraść z bazy i znowu chować te ciała i na razie się przyjadę. Bo chodzi o takie misje właśnie. Mam przesyt, ja to skończę na bank. Ja tylko na razie mam przesyt i, i odkąd wyjąłem płytkę z napędu, to było jakieś dwa tygodnie temu, e, bardzo wątpliwa sprawa, że ona w najbliższym czasie powróci. A teraz jeszcze zaczyna się bardzo gorący sezon, za tydzień we wtorek, znaczy za tydzień we wtorek, za, we wtorek następny e, mamy halo piąteczkę, wszyscy tutaj zapraszam do zakupu najlepszej kurwa strzelanki kosmicznej jest dla do krasnali. E, potem mamy ten, e, Fallouta, tu nawet nie muszę namawiać błotu o Nawet Lesiu bierze w premierę, a potem już ten, to znaczy potem, to razem z Falloutem będzie, kurwa, no, jak to się nazywa, TNT, znowu laserki. Battlefront, bo użytkownicy i jej Access, którzy zakupią cyfrowo, będą tydzień wcześniej sobie grali. Także ja będę będę miał Fallouta i Star Warsy od razu i nie będę mógł się zdecydować w co grać. No, ale nie miałem w co grać, no to tukłem tego Metal Geera. No właśnie. Ale Oaj. ja od razu, bo jak rozmawiamy o Metangirze, to ja od razu powiem, do momentu, do, do którego doszedłem, w którym jestem, to, co tam porobiłem, Ja oceniam gierkę na 7 na 10, bo naprawdę się dobrze bawiłem, fajnie mi się to robiło, na fabułę nie zwracałem uwagi, te smaczki, jak Kudi mówi, to mi kochuj latają. Ja przez, on tam mi w ogóle, bo jak na grupie sobie siedzimy na Xboxie, sobie rozmawiamy tak poza nagraniem, to mi Kudi mówi, tam wiesz, bo się jara teraz, znaczy wiecie, on się teraz jara, przeżywa tą gierkę i mi mówi, wiesz o tym, że to możesz zrobić, to sram, to tamto, nie? No ja bym w życiu na to nie wpadli, tak jak ty powiedziałeś, że oni powinni ci to w tutorialu powiedzieć coś, ja nabiłem 60 godzin, czy nawet nie wiem ile mam, 40 samych pobocznych, a ogólnie mam chyba 60 godzin i ja o tych rzeczach nawet no, tu głowy nie przyszło, żeby wejść na kontener i go wysłać i do bazy od razu polecę, czy te właśnie co ty mi mówiłeś, takie ułatwiacze i takie te. No karton ja na przykład. A kartonu ci powiem, że ani razu nie użyłem kartonu, ja nie? Ja teraz uchodzę cały czas w kartonie, bo to jest fajna zabawa, nie? No czy fajna zabawa i to znowu dochodzimy do tego że to jest japońska zabawa nie No tak to no bo jest to strasznie japońskie a no chodzi ja tutaj chodzi mówię, że ona jest zła, tylko dla mnie ona nie trafia do mnie nie No a mi to właśnie fajnie bo ona nie nie robi z siebie takiej poważnej nie że tak ja ja w ogóle mnie nudzą takie gry które masz poważne wiesz tutaj porusza takie no, nie tematy ma tego i w ogóle a tu masz po wiesz a tu masz tak że może siedziać kurde bomba atomowa kurde obok ciebie kurde przeskoczy jakiś tam japoński króliczek i będzie biegał ty ty ty, ty będzie nie? i musisz go zniszczyć bo no, nosi, kurde, na pleca kurde, zamontowali mu, kurde, jakieś kody do głowicy nokularnej, no. Ja takie coś lubię, takie pokręcone w ogóle, wiesz, wkręcone gdzieś tam w tle jakieś w ogóle absurdy, nie? Dlatego tu mi się to podoba, nie? Że na przykład jest jakiś gościu, który ma te, e, no, różne moce, drugi się tam jara, nie? I w ogóle. I potem jak się dowiaduje, kto to jest, potem jak się dowiaduje, w jaki sposób... jak Nie, później w jaki sposób się doweduje Kimon jest, no To też jest właśnie fajna historia, nie? Potem poznajesz historię tych wszystkich postaci, które już znasz, nie? Na przykład poznajesz historię Quiet, która jest dla mnie świetna, zajebista i w ogóle. Masz, poznajesz tego e, Huey America, tego gościa e, naukowca, co ratujesz wcześniej, nie? Co, wiesz, co on fajna. Ona była to była jedna z tych misji, która była Czekaj, jakby to powiedzieć, bo tam wszystkie misje to jest jeden schemat, idź, wyciągnij, odleć, nie? No. A tutaj było, dostań się do bazy, która była wielką bazą, na początku musiałeś przejść przez te takie, kurwa... No hangary e, jakby, czy coś przy takiego. Przy bazie, czy coś tam, potem miałeś ten taki wielki ten hangar, potem miałeś znaleźć wejście do środka, pogadać z nim, ukraść go, mogłeś sobie ukraść właśnie wtedy pierwszy raz tego Dijira, czy jak on tam nazywa? E takran tego małego, walk -walkera, walkera. Tak, nim chodzisz, lokera. I potem uciekasz z tej bazy, już uciekłeś, a tutaj masz walkę z tym wielkim robotem, no, patos, ale dobra. No, czy walkę no, no uciekałeś. Się walczyło, potem w helik musisz mu uciec, potem do helikoptera i potem jeszcze w helikopterze i wstawka i odlatujesz. I to była dobra misja, ona była długa, jakoś tam yy, połączona, jakoś tak troszeczkę poskryptowana i zy, wyreżyserowana i ona była fajna, nie? A Przeważnie każdą ta misję to jest wejdź, na nara, pogadamy, no przesuwaj kasetę. No z tych głównych na przykład mi się to podobało, że masz jakieś wiesz historie z tyłu, nie czy coś tam. Wiesz, to, to mi się bardzo podobało, nie że na przykład musisz tu kogoś załatwić i złapać gdzieś tam, nie? Potem jak go bierzesz i potem masz historię, wiesz, te cutscenki. W ogóle nie wiem, ja się chyba już spatrzyłem, że taki właśnie wolę, jak jest wiesz, robisz... Ja się bo w Metal Gearach miałeś w tych jedynce i dwójce. Masz tak, że tak naprawdę wygląda to w ten sposób, że masz cutscenkę, nie wiem, 10-15 minut gameplayu, cutscenka, 10-15 minut gameplayu, cutscenka i to wiesz, cutscenki też 15 minut, czy coś takiego, i to są takie wciągające, nie? Że siedzisz i słuchasz, nie bo to jest ciekawe, nie? Nie takie, wiesz, że siedzisz, no dobra, skończ już, nie? A tu właśnie jest to też tak zrobione, tylko, że jest to kurde, że żeby dojść do tego punktu, żeby to się przetransportować, na my to jest za długie, nie? To jest takie znużące, najlepszym motywem jaki zapamiętałem z, z całego franchise'a Metal Gear. To no. jest z dwójki chyba, bo wtedy wyszedł DualShock, którego sobie zakupiłem na PlayStation 1 jeszcze. Pierwszy DualShock, który miał wibracje, kurwa to. Ja pamiętam jak my jeździliśmy w Gran Turismo i wyjeżdżałeś na te czerwone te, te rampy przy drodze, wiesz o mhm. co chodzi, do tak. takiej kramężniczki. Żeby tylko ci się czegoś zatrząsł, nie? No, to było przeżycie jak chuj i w Metal Gearze w dwójce właśnie ktoś mi tam powiedział, że potem będziesz nie nią gadał i ona ci masaż zrobi, że ona ci powie, już nie tak, pamiętam, jest. która tam przez ten ten, połóż sobie Joya na, tutaj na tym, yy, ko karku, na yy, barku, nie, i ten, ja ci pomasuję, nie, i jej no. się wibracje włączyło, no to było coś pięknego, no to to zapamiętałem, nie? To nie Ale to tylko przez to, że wtedy... W A w jedynce? A to nie w bo w dwójce już nie pamiętam. No, Ale ja pamiętam coś, to coś takiego, nie? To się akurat zbiegło z czasem, jak wyszedł DualShock, nie? I akurat jak... Ja, ja nie wiem, czy ja DualShocka dorwałem zaraz po premierze, czy miesiąc, czy rok, nie pamiętam, bo to było tyle lat temu, ale jakoś szybko miałem tego DualShocka. Mm. I właśnie ten, i właśnie... W... To się zbiegło zajebiście, nie? Bo dla mnie... Najlepsze w, w ogóle co mamy takie kurwa jakby... Najlepsze bumy, coś co powstało i coś co... zapisało się w historii naszej rozgrywki elektronicznej, to są analogi. Pamiętacie Joy'o od pierwszej PlayStation bez analogu? No ja grałem akurat Shop... na takim. No, jak DualShock wyszedł, to No. Ja tam żadnych problemów przy grze Tekena nie widziałem. No ale Tekena, no dobra, Tekena to nie. Ale chodzi mi ogólnie, nie? Jak, jak wyszedł już DualShock i ja zagrałem w jakąkolwiek tam gierkę, a potem jak wychodziły gry, które nie obsługiwały analogów na Sące 1, to ja w nie po prostu nie grałem, nie? Pamiętam, na Sące 2 też chyba oni Onimusa analogów nie, nie obsługiwała. To centralnie to była zajebista gierka, wszyscy ją chwalili, a ja tego nie skończyłem, bo ja nie mogłem grać na krzyżaku. Następną dla mnie taką zajebistą, kurwa, co się wryła w tą naszą rozgrywkę, taką nowością, to jest właśnie wibracja, nie? No i potem mamy achievementy. To takie trzy rzeczy, które mi wyryły taką szramę na mózgu. To jest właśnie analogii i wibracja i ten. I właśnie dlatego, że jak wtedy wyszły wibracje i to się zbiegło z Metal Gearem mi tak zostało w głowie. No, w Metal Gearze było też fajne, w Wójce to wyłonie, że jak się zbliżałeś do kogoś, na przykład miałeś radar taki, który ci toż tożsamość jakichś żywych istot wy wy wykrywał, to wiesz, bicie serca ci się wiesz, e, ta wibracja emitowała taki dum. Ta, to było też tum, chyba w Silent Hill, z pierwszych. No. no to jest tak właśnie. No dobra, no to Lesiu jeszcze powiedz nam coś ten. O. A ja nie wiedziałem, że tak Metal Gearowo teraz będzie. Nie no, ja Bo to no, jest, jest jedyna gra, z... którą graliśmy przez ostatni no. miesiąc dużo. Ja mało do powiedzenia z Metal Gearem, bo ja, ja ze wszystkich metalgirów to ograłem tylko dwójkę, trójkę i Peace Walkera. Więc za, za mało, żeby mu ci opowiadać. A to ty nie grałeś tego nowego? Nie, jeszcze nie. On... A tego w Grand Zero? Co? W Grand Zero ogrywałem. To, to jest to Próbujmy samo, o tym. Rozmawialiśmy o Grand Zero, tak? Samo to Ja tam grzesz. sobie męczyłem to, ale na razie... Powiedz, w wszystkich grach, które ogrywam co gram, no i czekam na fallouta. Ale to z wywleczonym menzorem. To ten, to, bo my zaczęliśmy newsami i od razu w tym newsie z, z, zrobiliśmy już Metal Gira. Masz kudy jeszcze coś do dodania? Ja takie z, ostatnie Nie. zakończenie, tak w zakończę zdaniem takim, że Metal Gear dla mnie jako Metal Gear to nie istnieje, ale jako dobra skradanka, tak posiedzieć, poskradać, pogłówkować sobie, tak zabawić się w takiego cichego zabójcę, to jest gierka na dobre 7 na 10, nie? I zalęgła cisza wręcz grobowa. Czyli um mówisz, że to nie jest gra lepsza od Wiedźmina, ale która i tak na zachodzie zostanie grom roku. Ale ona nawet nigdy u mnie w Akigu, ona nawet nie będzie... W w zestawieniu gier, znaczy będzie, bo ja będę pewnie przepisywał <śmiech> skądś ten rankiek, albo Kudi mi zrobi, nie? Ale u mnie to ona nawet nie będzie, ona się nie zmieści na 10 miejsce chyba nawet. Nie, no na dziesiąte może wejdzie, jak, bo mało gier było. Znaczy ja teraz nie pamiętam. Zależy ile gier było i... Ja w życiu nie powiedział, że to jest gra roku, absolutnie. Ja też tak nie uważam. Ja w ogóle, ona jest u mnie powyż... poniżej piątego miejsca nie, w zestawieniu, pod dziesięć. Prostu... Ale jest za Mad Maxem. <śmiech> tak. No powiedz ci, więc, że, Bo ja się więc lepiej... Więc nasi na wad... słuchacze mogą... Ja na, nasi słuchacze w nim założyć... Ja się na Mad Maxie lepiej bawiłem już tutaj. Nasi mogą założyć, czy Qudi wie, co robi ze swoim rankingiem i muszą wiedzieć, że jest Metal Gear za Mad Maxem. No. Ja będę miał taki sam ranking jak on, bo ja już od tym mówiłem, że jak on za sobie zrobi ranking, bo ja i tak nie, ja nie pamiętam, co wychodziło w tym roku. Jak on już sobie ranking zrobi, to wtedy ja sobie od niego, no mi wyślę ten, jakiegoś pdf'a czy coś... Ja to, już ci wysłałem przecież ja listę gier, jakie wyszły. Ale to jakbyś już robił ten, bo ja myślę, że ja to czytałem, tam za dużo było. No. Jak już będzie ten grudzień i ja będę nagrywał cyfrologa z rankingiem gier, to wtedy sobie wydrukuję to, co ty mi napisze. Bo tak rok temu chyba z PSX Extreme ściągnąłem. Bo ja, ja nie pamiętam, co wychodzi. Dobrze. Dobrze, no to jedziemy dalej z newsami. Drugi news godzinę, nie. No, ale to drugi news Że pojawia się coś Co ma być nie wiem już którym Ełtym następcom Shadow of the Colossus Czyli teraz Gierczka, która nazywa się Pray for the Gods Która nawet nie udaje, że jest po prostu Wzięciem całego Shadow of the Colossus I wrzuceniem do gry Mamy jakąś śmieszną panią Która ma łuk jest wszędzie zima i walczy z wielkimi kolosami, co jest dość zaskakujące. To jest indyk? Czy to, czy jest... Oryginalne. Nie, nie, to znaczy ciężko powiedzieć, czy to jest indyk, bo nie wiem, czy to ma wydawcę normalnego, czy tak dalej, ale wygląda jak nie indyk. No to ja, bo ja przegapiłem tego, Shadow of the Colossus, i dlatego wszyscy to chwalili, że to takie zajebiste, akurat w ICO grałem, w ICO mi się podobało, i... To jeśli Ty mówisz, że ty, jeśli to się okaże, że to nie jest indyk, to ja to kupuję, nie? Czy mówię, to wy, będzie to wychodzi tylko na pecety. A to nie. To nie. <grym> <grym> nie to, żebym był... Ja jestem PC Master Race, nie? Ale jakoś pecetowe ekskluzjwy mnie nie robią. No, no tak, no nie wiadomo, nie wiem, kto to robi i tak dalej, bo ciężko w ogóle powiedzieć, ale sama w sobie gra nie wygląda tak źle, tylko, że... To jednak na pewno nie ma budżetu takiego jak miał swego czasu Shadow na pewno nie będzie miała takiej fabuły jaką miał Shadow kolosus i na pewno nie będzie tak dobrą grą jak Shadow of the Colossus". ale jest, ma ładny śnieg i ma wspinanie się po dużych stworach, co samo w sobie jako duchowy spadkowierca jakkolwiek może się udać. Znaczy to Ten... może wypożyczę z tego, z orgów wypożyczę w wersję recenzencką i zobaczę, bo wątpisz, żebym w to brał. Wydawca ci dostarczy. Tak, dokładnie. No nie, Kudi, ty ogrywałeś pra prawdopodobnie Shadow of the Colossus. Tak, troszkę. Ale też nie skończyłeś? Nie. Ja przegapiłem nie byłam... w ogóle. Ja, jak, bo to wyszło w momencie, kiedy już 360 chyba była na tym, nie? To wyszło jakoś pod koniec generacji PlayStation Bardziej 2. Właśnie było 360 albo na samym początku. No bo ja już pamiętam, że ja już wtedy, jak to wyszło, jak wszyscy się tym jarali, a ja może, bo ja wtedy byłem pc Ja pod koniec żywota PlayStation 2, ja przerzu przerzuciłem się całkowicie na PeCeta, yy, konsolę sprzedałem, sąkę dwójkę i potem dopiero już kupiłem tego. Ja miałem jeszcze Xboxa tego klasyka, tego zwykłego Xboxa i potem dokupiłem 360, a PlayStation 2 nie miałem w momencie, jak wszyscy to ogrywali. Prze no, tak, Shadow kolosus to jest gra z 2005, chyba tak samo, czy e w 2005, chyba też przed God of War II, nie? No to nie miałem. Chyba też. Pogodę fortęż wyszedł na przejście generacji. I słuchaj, i ja wtedy ja wtedy nie grałem w tego, w Shadow of the Colossus, no bo sił rzeczy ja już nie byłem sonkowiec dwójpowieć, ale dostaliśmy to za y, haraczyk w postaci PS Plus na PlayStation 3 chyba to było, nie pamiętam i ściągnąłem to sobie, mówię, bo jeszcze wtedy miałem sonkę trójkę i mówię, ściągnę, zobaczę, o co to całe halo. Od razu tutaj przypominam, że Halo wychodzi we wtorek. I ściągnąłem Odpaliłem to. Oczywiście remaster, kurwa, remaster my ars. To było, kurwa, zwykłe podciągnięcie pod 16 na 4, na 9 i, kurwa, ten... No, te tekstury, to są... No, brzydko to wyglądało. To były te remastery, co na Sące Trójce wychodziły, które miały remaster tylko w nazwie. I... No, gram, gram, ale tam mnie ten... Mechanika, sterowanie, to mnie odrzuciło. Nie dałem rady, no, po prostu nie dałem rady. Ja nie mogłem na tego pierwszego stwora wskoczyć, a nam jeszcze trzeba było z uku strzelać. I się poddałem. I... No i też jest to po, po tylu latach to ta gra jest strasznie pusta. Ona, ona na pewno robiła wrażenie, jak ona wyszła e, w, tych, w, tym swoim, tym, w tym swoim czasie, to ona wtedy robiła wrażenie, a teraz masz po łacie te polany, nie, gdzie nawet trawy nie ma, tylko 5 kilometrów pustej przestrzeni zielonej. Nie? Gdzieś tam oddali coś. No, to, to mnie nie robiło za bardzo. No nie, no, ciężko to tak jakbyś teraz wziął i dał komuś finala w siódemkę, tak jak tego bardzo lubisz i powiedział, masz, graj, albo wziął praktycznie dowolną grę z 2005 roku, ale... która nie była robiona pod molocha graficznego nie, i dał nie. mu to grać. Tym bardziej, że mi wszystko co chce, ale jak chodzi samosterowanie to bardzo ciężko jest wsiąść do Shadow of Czekaj, ja muszę podbić do Finala, bo Finala będę bronił, kurwa... Chociaż... Wiem, że go będziesz bronił, ale ci powiedziałem tylko dlatego, ale, że słuchaj, muszę Ale słuchaj, ja bym nigdy nikomu nie polecił podać. Finala, żeby sobie zagrał w tych latach Finala na telewizorze. Absolutnie nie ma takiej opcji, bo ja wiem, jak Final wygląda na telewizorze. Finala możesz sobie zagrać na Vicie. Malutki, oledowy owy ekran, który... On, on wygląda pięknie ten Final na Vicie. On wygląda normalnie. Tam on się nie zestarzał tak, jeśli masz malutki... Ile tam ma ta Vita? 4, 5 cali? Nawet nie wiem, ile Vita ma. Ale... I tam mechanika, tam nie ma tego, tam nie ma kurwa sterowania tym, analogiem, to boli jak chuj, ale tam jest mechanik wiesz, to jest wolna gierka, to nie jest jakiś zręcznościowa czy coś w tym stylu, tam po prostu się powoli przeruszasz, poruszasz walki, masz turowe, czyli wybierasz góra, dół, zatwierdzasz x-em czy tam kółkiem i... Ta mechanika się nie zestarzała, to możesz grać bez żadnych, wiesz, obawów, jak to mówił wiesz, gdzieś Sław szyfka obawów. Można grać bez żadnych obawie. Bez, bez obawień można grać i, i to się nie zestarzało, nie? To bym polecił, ale jedynie na wicie. A na wicie, gdybym odpalił tego Shadowa w Kolossus, to przyznam, że na pewno by to ładnie wyglądało żeby wyglądało ładnie to ten mały ekranik by zakamuflował to te wszystkie nie znaczy nie to że nie niedorobienia tylko po prostu ten rok 2005 by zakamuflował ale no sterowanie jeszcze na wicie to już tym bardziej na wicie bo tam nie ma tych triggerów nie to są tylko bampery to tam tragedia by była No dobra, sali rzeczy przerwa Nie, ja po prostu mówię, że ja akurat czekam, co z tego wyjdzie, bo Shadow of the Colossus to jedna z moich ulubionych gieraczy, jakie grałem, tym bardziej, że ma ładny śnieg, a jest ładny śnieg, to jak podnoszę ocenę od dwie w górę, więc... <śmiech> jest ładny śnieg, to pod... To ile u Ciebie ma ten, no, yy, Dead Space 3? Tam na początku był śnieg i nawet ślady Ale zostawiali. to De Dead Space 3, to kiedy to... Przecież to jest trzecia część Dead Space ja musiałbym w stanie być przejść pierwszego i drugiego a Dead Space ja bardzo ja bardzo nie lubię Dead Space'a od strony mechaniki ja, ja to znaczy, Master, mam się pytanie ja, ja po prostu nie lubię shooterów z trzeciej osoby no. nie kończę praktycznie żadnych a Dead Space był takim shooterem, więc tym bardziej, że walczyłeś z kosmitami co oczywiście przekładało się na moje znienawidzone z Gears'ów e, ładowanie do wielu przeciwników Tam toną, toną pocisków, oczywiście te mniejsze, to mogłeś im odcinać kończyny i tak dalej. Prawie ale wszystkich kiedyś... mogłeś tam, bo tam były... Dobra, nie będziemy osiągnięć. No tak, no ale później już miałeś przyjmików, coś trzeba było ładować, no w Gearszach tak musiałeś do wszystkich, no. I to mój problem, jest zazwyczaj w trzecie o swoich strzelankach, ale to nie o tym, więc... Pray for the Gods Ma, będzie spoko, a przynajmniej tak wygląda na trailerze, gameplayowo pewnie będzie głównem, ale polecam sprawdzić, jak wyjdzie. Jako, że bardzo mało newsów, to ostatnim newsem jest to, że e, ostatnie odcinki się ukazały takich dwóch fajnych giereczek, czyli Days from the Borderlands oraz okazał się ostatni odcinek Life Strange, czyli moje dziwne gry, w które nie gra. A i jeszcze się pojawił e, Minecraft od Deltaida, pierwszy odcinek, na pewno Was to interesuje, coś... Ale słyszałem, ale słyszałem, że nie zbiera tragicznej oceny. Zbiera nic. Zbiera lepsze niż gra o tron. Ale wiesz o tym, że jak dasz tragiczną ocenę, kurwa, Minecraftowi, no to masz przejebane w internetach. Google, nie, to, że... nie. To po prostu chodzi o to, że zbiera wyższe oceny niż gra o tron, więc musi być lepsze niż gra o tron. Nie wierzę w takie. To tak samo jak Call of Duty na jakichś tam serwisach dostaje, kurwa, 10 na 10, nie? Tak, gdzie Wiedźmin 9. Ale na tych serwisach <laughs> dla hamburgerów. Dobrze, to tyle, bo reszta to są newsy już odnośnie gier, o tak zaraz będziecie jeszcze mówić. Bo teraz giereczki i to, w co ostatnio graliście, czyli to, o czym już mówił każdy podcast poza naszym, mimo że nagrywamy co tydzień, też nie mieliśmy okazji, czyli beta Star Wars Battlefront, którą ja nie ogrywałem z tego powodu, że czekam na premierę Battlefronta i nie chcę sobie psuć tego grając po prostu tam kilka dni i potem musieć kaczeć kolejne i budować sobie hype, więc buduje sobie hype nie grając, więc chcę posłuchać od was, jak, jak wiele straciłem poza tym, że wiem, że to arcade'owy shooter. No wiesz, to jest takie, e, wiesz, masz e, różne szczelanie, masz takie Bum ciuchu, ciuchu ciuchu, ciu, ciu, bum bum bum, bum jest ten? daj mi powiedzieć, żebyś ty nie powiedział, żebyś ty nie no, powiedział, ja to no, Najważ znaczy najważniejsze, największą taką dziwnością, zmianą i taki, taką anomalią w strzelankach bym powiedział dla mnie jest to, że łapają się na tym, że co chwilę przeładowywałem. Tam się kurwa nie przeładowuje. Tam nie ma czegoś no się Tak, ale to wiesz, jak zanim to się przegrzeje, to trochę minie, to trochę wciśniesz w tego kolesia, nawet dwóch możesz zabić na jednym tym przegrzaniu, ale z, z przyzwyczajenia. Grassshooter w, w Battlefield to wystrzelisz dwa czy trzy naboje, nie? Tam strzelisz jak taku kłuciotką serijkę, co robisz? Przeładowujesz od razu. I ja przez pierwszą godzinę w tym tym ja chodzi ja przeładowywałem co chwilą mówię kurwa tu się nie przeładowuje. A non stop przeładowywałem. Masz bateryjki. A jak ale a jak tam tak to wytrzymywaj z połową broni w dowolnym heilo. Jak z powodu? Tutaj mi w Halo cały czas spierdala wszystko. W Halo w połowie broni się przecież nie przeładowuje, w takim na przykład Halo 3. Znaczy, ale to... Bo może, że Halo to jest kurwa... Nie wiem, ja jak włączyłem tego to Battlefield, Battlefront, mi to jest z, z Battlefieldem, nie no. wiem, W Halo nie prze... W Halo, bo masz w ogóle inne broń, nie wiem jak to w ogóle porównać. No bo teraz, teraz ja teraz gram w Halo, w tym momencie właśnie. I teraz mi powiedziałeś i teraz zajeżyłem, że w Halo też nie ma przeładowania. No, Dopiero zajeżyłem no tutaj, fact. nie? Tylko, że Halo to jest poza skalą. Nie, to znaczy chodzi mi o to, że Halo to jest normalne. To poza skalą przeładowywania. Ale nie, nie dobra, wiem dlaczego, skalą. wiem dlaczego, bo ja w Halo nie gram w multi. W ogóle nie gram w multi w Halo. I, a wiesz, że jak w multi grasz, to przeładowujesz, bo zaraz ktoś ci wybiegnie, czy coś w tym stylu. A tutaj jak grasz sobie z tymi, jak grasz sobie kurwa normalnego singla, to, to, to nie przeładowujesz tak. Przeładowujesz, jak ci się skończy. Tak, to dlatego mi się poje... ten... pojeżdżam. Aaa, to wszystko jasne. No. Dobra. Chciałem tutaj jeszcze powiedzieć, że jak ktoś nie ma swojego preordera na Halo 5, to ten wtorek wychodzi. To raczej nie powinien go składać, bo to Halo. Tak, I dokładnie. I to się nazywa, jakby ktoś tam jeszcze nie wiedział, to jest Halo 5 Guardians. No, pięciu strażników. Naprawdę liczysz na fabułę w tym Halo po czwórce? Ja nie pamiętam, nie, nie spojuj mi, bo ja nie pamiętam jak to się skończyło, ja teraz wszystko od nowa przechodzę. Wszystkie części jadę od nowa i mam zdążyć do wtorku, ale już zdążę, bo mi zostało tylko w to... W wtedy... ty grasz Halo teraz? No we wszystkie. Teraz jestem w czwórce, na chyba trzecim <grym> w poziomie. W które grasz teraz Halo? We wszystkie, naraz. No, no, no ma cztery ekrany, nie? Słuchaj, A, teraz jestem w Halo czwórce, jestem e, powiedzmy w trzecim e, chapterze, jeszcze mi został tylko ODST. I już będzie wszystko zrobione. Ale to fabu... no dobrze... Ale i tak... I... Powiem tak, ja ograłem chyba wszystkie Halo, no poza tym piątkom, które dopiero wyjdzie. No i jedne, co muszę przyznać, to że Halo Reach jest ponad wszystkimi Halo zdecydowanie. A właśnie, jeszcze zapomniałem, jeszcze muszę Xboxa 360-tkę wyjąć z tego, bo schowałem już do szafy. Jeszcze przecież Halo Reacha będę musiał zrobić, kurwa, to do wtorku czas. No wypadałoby, bo Reach to jest... no najlepsze, na moje Halo jak uważasz, no ale wracałem tutaj, wracałem do tych piu piu laserkami tej gry, gdzie nie można też się kłaść i można tylko kucać. No to mam opowiedzieć, co zrobić. Ale ja było tak, tak szybko, ma... że ja nawet tam nie zauważyłem jakiejś potrzeby nakładzenia się. A nie myślę, się przejść na temat do gameplay outro na śmiganie, tylko widziałem gameplay. Dobra, ja, ja grałem, powiem, co nie. mi się podobało. Podobało mi się strzelanie, bo też się bałem, że wiesz, laserki piu-piu, to może być nie ten teges, nie? I też się bałem tego, że to będzie kopia yy, Battlefielda, po prostu no Battlefield w innej skórce. To nie jest kopia Battlefielda, absolutnie. Yy, bałem się... To chyba wszystko, co się bałem. Okazało się, że nie. Okazało się, że zajebiście się strzela. Okazało się, że to nie jest Battlefield. To nie jest jawna kopia Battlefielda. To jest całkowicie inna gra. Tylko. Teraz ja powiem minusy, ale to są minusy niepotwierdzone, bo ja tego osobiście nie sprawdzałem, tylko po prostu plotki, jakie słyszałem. Ale pewnie one mają bardzo dużo prawdy. Może nawet to jest prawda, nie plotka. Że w pełnej wersji gry, którą zakupię, za którą dam zapłacić kurwą z EA, będą... tam nie ma singla. Będzie 7 kurwa map. Słuchaj uważnie. 7 map. Słyszałeś? 7 kurwa map. Dziękuję, nie wiem ile będzie trybów, będzie 7 map, e, następne, żeby całą... Kuba, trybów też chyba miało być 7. Żeby cały ten, e, żebyś miał te, z, przepustkę sezonową i to wszystko, co oni te, e, wołają, to chyba 150 punktów, czy z, coś takie 100 punktów chyba, czy 150 Nie, krzyczą tyle samo, ile jest za premium do Battlefielda, nie wiem ile jest, ale dokładnie tyle I samo krzyczą. Ubra, oglądałem Angry i gdzieś tam ten, czytałem na necie, ile oni za całość wołają za... No to może ci źle wołał, ale... Być, 100 punktów czy 100, lewo, 150. Ale wołają tyle samo, ile wołają za... No, wołają drugie tyle, co masz za grę, ale to samo jest przy premium do Battlefieldu. No dobra, i słuchaj tego, w Battlefieldzie masz singla. Dziękuję i to już jest pozamiatane. I ile jest w Battlefieldzie map? Bo nawet nie wiem. Dobra, moment, moment. Ile osób gra w singla w Battlefieldzie? Ja... Ja nie wiem, bo ja nie gram. <głos> <głos> bo ten Battlefield ten... E... Ja gram tylko po to, żeby poznać historię i do Platinum... Ale nie, do... mi chodzi, że ja nie gram w Battlefielda... Hardline'a, o to ci chodzi, ta? Hardline'a? Bo czwórkę gram tylko. No czwórkę, czwórkę też w singla zrobiłem przecież. Ale to jest tylko do przejścia właśnie Ale do Ale nie, no bo Leś się spytał, ile osób gra w Battlefielda? Chodzi ci... Nie, ja w ja Battlefield w single. Ale to nieważne ile osób gra, to jest to, że ty płacisz za coś i dostajesz, nawet jak ale to będzie... ja na przykład... Co? Usunęli kampanię singlową z Call of Duty na Xboxie i PS3. Ja nie widzę w tym jakiegokolwiek problemu, bo ja nie odpaliłem od trzech kampanii w Call of Duty no dobra, ale usunęli, no to teraz cenę, połowę ceny, upierdalajcie. czemu, jeżeli kosztem tego mogą właśnie, że wyrzucili to wrzucić więcej pierdół, jakichś dziadostw związanych tam z wizualiami, z jakimiś mechanicznymi pierdołami wrzucić na tą płytę, to co mnie to... Na pewno jest jakiś powód, czemu nie zrobili tej kampanii. Oczywiście główny powód to jest to, że czas ja znać na premierę filmu. A drugi powód to nie to tam ryba. Oczywiście przyjąłbym kampanię, bo to Gwiezdno Wojny. Ja bym wojny przyjął tak, same, ja bym wolał chyba dla bardziej. Dla samego ja faktu, że to Gwiezdno są nie, Gwiezdno Wojny. Kompana, bym no? chciał sobie pograć jakiś tam singla umiejscowionego w chujwie, w której w ogóle teraz linii czasowej, w którym kontinuum i w jakim uniwersum, bo teraz to już nie wiadomo po tym resecie Disneya, ale z przyjemnością zagrał do samego faktu, że Wojny, ale też nie mogę powiedzieć, że brak tego Jakkolwiek umniejsza mi w tym, że kupię to na premierę. No dobra, no to ja za sam brak y, tego, ja ci powiem, no dobra, nie, mnie dali singla, dobra, no to za to, że nie daliście singla, dajcie 20 mat kurwa, na początek. Oni mi wyjeżdżają z siedmioma mapami. Powtórzę, siedem, kurwa, map. Za 50 funtów. Tak, fajnie, Pojebało nie? Pojebało im się, kurwa, Na siedmiu mapach. Chciałbym robić piu, piu, piu, ja piu, piu na siedmiu mapach. No bo kupię to, no bo, no bo mi się to podobało. To było fajne. Udźwiękowienie. Jezu, tam ry ry ryje beret udźwiękowienie. Bo to jest coś pięknego. Te Grafika też ładnie to daje rada, nie? Czy ciężko było zepsuć udźwiękowienie, jeżeli wzięli oryginalne dźwięki z filmów, tak? Oni nie zrobili nic <śmiech> własnego. No dobra, ale chodzi mi o to, że nagrali, że wiesz, na słuchawkach przestrzennych, że to, kurwa, jak te lecą te W filmie dokładnie piękne. to samo miałeś, tak? Są po prostu dźwięki z filmu wzięte. Tak, tylko chodzi mi dobrze to rozstawili, to jest, no, to jest pięknie to zrobili. A ten, yy, graficznie, graficznie na Xboxie wygląda ładnie, tylko, że wiesz, co ja zrobiłem? Ja niepotrzebnie, najpierw zagrałem na pececie. Jak zagrałem na pececie, a potem włączyłem na Xboxie, na pececie mi od razu na Ultra ustawiło i to zapierdala w 60 klatkach. To ma taką optymalizację, że to się w głowie nie mie I dobra z, pograłem na pececie bo na originie mi to ściągnęło chyba kurwa nie wiem 5 minut a na xboxie mi to spół pół godziny ściągało jak 40 minut i dobra tu pograłem te 40 minut powiedzmy ściągnęło na xboxie przechodzę na xboxa i mówię o kurwa, o, kurwa to jest low albo się coś nie dograło nie? tam w porównaniu z pecetem tam nie ma anti-LS ja się zastanawiałem czy nie kupić sobie tego na peceta nie mówię no kurwa Ale potem tak się zastanowiłem, ja to kupię na peceta i z ja będę grał? Jak ja będę na pececie grał? Absolutnie, nie. toż wolę mieć tą graficzkę gorszą, ale zostaje na konsoli. Tak I... zawsze nie było z że na konsoli... Wyglądało to zawsze strasznie zoptymalizowanie przeszło to samo było z Battlefield ze wszystkimi grami no ja nie tym wiem bo Battlefield jest, tak, ja nie grałem tak ee, długo znaczy nie w, wiesz kudy też i mam powiedzieć że od od każdego wydawcy gry są tak cięte bo zazwyczaj wydawcy tną na peceta wersję zamiast tą konsolową nie no czasem ale masz ogólnie że grafikal o wiele łatwiej jest na pececie tak zawsze jest nie No tak, no, tylko, no ale tylko że wtedy nie masz jej dobrze zoptymalizowane. Ja właśnie daję zawsze miał to, że ta gra była płynna i na pcecie i tam, tylko że konsole zwyczaj dostawały baty jako dzi o jakoś graficzną. Co i za coś. No, no kurwa, jest powiem tak o, jeśli nie jeśli ktoś ma peceta, a będzie w to grał na konsoli, to nawet nie odpalajcie na pc bo to boli, boli ten powrót, nie? Ale jeśli nie macie peceta, nie widzieliście jak to na pececie wygląda, włączycie na konsoli, to powiecie ja pierdolę, no zajebiście, zajebiście. Ja po prostu miałem te porównanie. ja tutaj, o, siedzę przed monitorem i tu mam telewizor, bo wtedy na telewizorze grałem i tak o, tutaj skończyłem, tu mam pauzę czy coś tam, tutaj włączałem, te same menu, ten sam, ten X-Wing się tam przesuwałem i mówię, kurwa, coś mi tu nie pasło, to jesteś coś... No centralnie, tak jakby, z... początek i koniec generacji. To jest troszeczkę, ale i tak to ładnie wygląda, nie? Na PC-cie to, to jest oczywiste, nie? To jest taka żletka, to jest tak ostre, że można liczyć te kurwa ziarenka, kamienie, te takie malutkie piasku na ziemi, nie? A tutaj na Xboxie to jest ta, troszeczkę zamazane, takie jakby. W oddali tam widać kurwa, nie wiem, 5 kilometrów w oddali, na Xboxie tam w oddali też widać daleko, nie? Ale to tą, tą, tą odległość, co ja widzę na pececie, to na Xboxie już jest zamazana, już jest taka zamglona jakby. A tu na tym, to ja mogę jeszcze tam sobie palcem dotknąć i o, tu masz skałkę, tu jest coś tam, a to coś tam. Na no PS4 to masz źle nie? Znaczy ja nie widziałem na PS4, bo ja i tak nie mam tego. na nie ściągnąłem, żeby sprawdzić, jak to wygląda, bo nie mam plusa, nie? Hmm. No, ja, ja to kupuję, nie? Boję się o to, że 7 map mi się szybko znudzi, Ale no dam jej szansę, bo może być naprawdę fajny ten. Fajny shooter. Fajnie mi się strzelało, nie mam zastrzeżeń. Dość szybko, to ty nawet ty Cody mówiłeś, u ciebie było to samo. Postrzelałeś Lesiu, nie, bo ja tam zrobiłem, no, dość długo grałem na pcecie i dość długo grałem na konsoli, bo mi się tak mi się to spodobało. I no, potem już jesteś, jak już opanujesz to jak ten, to już jesteś prawie cały czas na pierwszym, drugim miejscu. Wiesz, już wymiatasz, nie? Tylko w tym chodzi mi w tym takim małym, bo tam ogólnie masz trzy tryby były do wykorzystania w, ty, w tej becie. Miałeś jeden taki yy, przejmij kurwa jakieś tam yy, poda, czy coś takiego. To jest takie captured yy, headquarters, coś takiego, nie? Że miałeś ten, dominację. Znaczy nie dominacja, a bardziej headquarters. Miałeś punkty, które miałeś bronić przez tam jakiś okres czasu. I to było takie bardziej Call of Duty. To było takie szybkie, mała mapa. Znaczy mała, no mała była. I to było rozpierwam. Drugie to już, to już było bardziej jak ten, jak Battlefield, nie? To była wielka mapa z tymi wielkimi słoniami, z tymi X-Wingami. Co to było, Kudi? Bo ja to w sumie to zagrałem z dwa razy i ja w to nie grałem. Ale co, ta zimowa? No, ta zimowa. No, Hoth. No, o to tam chodziło? No, że miało się, jak w filmie była ta scena, że Imperium musiało zniszczyć generator pola siłowego, a rebelianci muszą to obronić, nie? Już. I masz różne i masz różne tam chyba fale są jakby takie stacje, które musi rebelia włączyć, żeby przerwać tarcze, pancerz właśnie tym chodzących, tym nie wiem, jak oni tam nazywają. A to jest teczy jakoś tak. No im bo trzeba jak i to potem wyłączasz im pancerz i wtedy wszyscy napindalają, nie? Bierzesz samoloty, które możesz jak w filmie zaczepić po prostu liną i że się wypierdzieli od razu, nie? Więc tak, masz, nie? No, to ja to powiem nam ten, byłem, na tej mapie byłem właśnie tym, Vaderem, bo tam masz y, takie znajdźki power-upy, nie? I możesz być Vaderem, czy tam, kurwa, X-Wingę dostać, czy coś tam, co kolwiek, nie? One są chyba randomowo porozrzucane po mapie i po prostu jak znajdziesz, biegniesz, tam przycis jakiś przycisk naciskasz i tam ci odlicza chyba z 3 sekundy i wtedy jak to odpalisz, to to odpalasz sobie tego specjala, nie? No i trzeci tryb, który dla mnie był najlepsiejszy, Tylko, że ma taki kurwa minus u mnie, że to jest przegięcie. To jest horda. Ja najbardziej lubię hordy w grach. I tak, znalazła się horda, która się nazywa Survival no. e, w tych Gwiezdnych Wojnach. Tylko, największy minus. Zgadnij na ilu graczy. Na dwóch? Na dwóch kurwa. No. Oni se ze mnie jaja robią. Oni se kurwa jaja ze mnie robią. Zamiast na czterech i jeszcze tylko sześć fal. Zamiast kurwa 10 zwrócił uwagę, że to jest beta, nie? Więc to może być ustawieni na single, znaczy na bardzo małe ustawienia. Ja mam ustawienie. taką nadzieję. Ja to może bierzesz wyskoczyć tak, żebyśmy właśnie na czterech wersję hard, nie? Bo to bo to chodzi pewnie, nie? Bo tam wiesz, to ty pamiętaj, że grasz w beta, nie? To tam wiesz, nie? to też weź pod uwagę, że pewnie zaraz się Coś jeszcze zmieni, nie? Będziemy wolniej expa zdobywać, będziemy dłużej musieli strzelać, żeby uzbierać jakiś dany przedmiot jakiś, odblokować jakąś broń, nie? Te kredyty, że no skończą zbierać, będziemy. nie? No raczej bo... nie będziemy, raczej to nie będziemy, co co, nie będziesz grał, czy jak? Ty nie będziesz z nami grał. No bo ja biorę na Sonkę, no. No, to mówię, nie będziemy. Ja, mówię, ja, ja, bym... ja będę grał <laughs> z Cudi. O, widzisz, będę miał, będę z Lesiem grał. No ja się, ja wiesz, że ja się się wypiołem na... na Microsoft. Na Xboxa. I baczę. No i to... Z... Rozgrzeszyłeś Kudiego. No. Ja, ja jestem kupiony, nie? Ale... No tak jak już mówiłem, te minusy, to jest... Brak singla, 7 map, to jest śmiech na sali. To jest śmiech, który na sali. No i ta cena... A i w, w tym na planecie po... Hog... Co? Ten, Daj Daj jeszcze zdecydowały, bo to jest jeszcze w sumie news po tym co słyszałem też o tej becie, że ciemna strza mocy była bardzo niezbalansowana na hot i, no, teraz bardzo. Będą i będą bardzo duże nerfy jest tak po tej becie no bo masz ten, bo na hot to rebelia żeby wygrała to jest praktycznie niemożliwe ja grałem ile może z meczy z 40 meczy na tej mapie i ani razu rebelia nie wygrała, nie? raz się udało zniszczyć jeden ten Jeden ten y, chodzący, ten kurdez, pojazd, nie? A tak to nic, nie? ATT-X. Ale był tak, straszny bo... chaos na początku, zauważyłeś to? nie No bo nikt nie wiedział, swoje... co chodzi, nie? A to było, trzeba, wiesz, taktycznie podejść do tego, nie? Żeby, wiesz, tam zniszczyć i sprawdzić, wiesz, gdzie tam jest, że trzeba, wiesz, te punkty przejmować, żeby z, z, ten... opuścić pancerz. I tak, jak opad pancerz, to zamiast ludzie się skupić atak właśnie na te... <śmiech> pojazdy, to se kurde nabijali się zabijali, wiesz, napierdzielali dalej i to nie o to chodzi, nie? I w tym był problem bo ludzie nie wiedzieli o co chodzi, wiesz, dorwało się pewnie gimbaza i wiesz, o postrzelam, se postrzelam i zobaczyli dużą dużą planszę kurde można sobie wejść, postrzelać, no to kurde siedzą i kurde napindalają, nie zamiast się skupić na misjach, nie? Mówię, tam jakby zebrać ekipę, nie wiem, z pięć osób, sześć, to można naprawdę wymiatać, nie? Po prostu wiesz, jeden wbija na statek, drugi przejmuje wiesz i można, można też tam da radę, nie? Jak, jak dla mnie, w ogóle mnie ta gra zaskoczyła bardzo pozytywnie i ja jestem chłopiony. Też, też pozytywnie, bo mi się najważniejsza strzelanka to jest to, dobre strzelanie. Znaczy cena to, no tak jak mówię, gdyby to było normalne, pełnoprawne 10 minimum 10 kurwa, map, minimum, single player, ja bym na cenę nic nie powiedział, nie? Ale... Mm -hmm. No kurwa, za mały content, ale najważniejsze w gierkach jest strzelanie. Ja w bety przeważnie gram po 10 minut maksymalnie i beta leci do kosza. Po prostu zobaczyłem, byłem, dotknąłem, pograłem, zobaczyłem, wszystko na ten temat. A tu trzymałem tą betę chyba przez 3 dni i pamiętam, jak jeszcze tam przedłużyli do wtorku, to jeszcze sobie na pececie pograłem, nie? Czyli to o czym świadczy, że beta mnie wciągnęła na tyle, że grałem dość długo w betę, nie? Mhm. A to oznacza tyle, że naprawdę mi się spodobała ta gra I, i i tak bym ją kupił i tak i tak, ale ten, no czekam na nią, nie? No, no A ja to wiem, bo się żyje, ja bym już kumper przekonał do tego, nie? też będzie właśnie ze mną pykrą, więc jest okej. Okay. Ja tam jestem, ja czekam. I to sobie jedyna z tych kukierek takich, gdzie bym właśnie czekał na premierę. A tyle siadł dawno nie grałeś w ten, w żadnego multi fps nie? W multi fps -a. O mój Boże, no. no nie grałem dawno. To ty jak się, jeśli się wciągniesz, to będziesz miał znowu syndrom Call of Duty, jak kurwa, 5 lat temu, pamiętasz? Ja, bym ja z roboty wracam Lesiu na Call ja of Duty, wrócił a wrócił idę spartć Lesiu na Call of Duty, kurwa. Ja bym wrócił do Call of Duty, ale musiałbym się wyjść Call of Duty, która nazwałaby się World at War, to Bo wtedy bym wrócił. Jezu jak ja World at War napieram. A ja za... a, a Call of Duty jest z tym bardziej kosmicznymi wypała mi 3000 tysięczny rok, cztery tysięczny, drony, androidy, triple skoki, to mnie w ogóle to nie kręci. No, no to możemy przejść do, nasa, do następnej gierki. To w co graliście? Ja grałem w Sona, którą bardzo serdecznie polecam wszystkim fanom horroru i gier, które budują atmosferę, są tajemnicze. Domyślasz się, domyślasz się i za każdym razem masz mindfucka Za każdym razem się zdziwia i te wszystkie pomysły, które tak sobie myślisz A no oni by tego na pewno nie wymyślili, bo kurwa Gimbaza i hamburgery tego nie kupią A oni akurat to robią, bo to, to, ta gra nie jest nastawiona dla Gimbaza ani hamburgeru Bo oni, tak jak już mówiłem, tego po pierwsze nie zrozumieją Po drugie, tam gameplay polega na chodzeniu i uciekaniu Naciskaniu czegoś i czytaniu że tutaj by Gimba za sobie nie poradziła. Nie mogę powiedzieć absolutnie nic, bo to by był jeden wielki spoiler. Znaczy jeden wielki spoiler. Cokolwiek bym powiedział, to już bym zas zaspoilerował. Powiem tylko początek. Początek e, gry, które... Też to jest spoiler, ale to jest malutki spoiler, no bo tak się gra zaczyna. Koleś, który się nazywa Szymon jakoś tam, zapomniałem, e, miał wypadek samochodowy. I od tego wypadku mu coś się z mózgiem stało, krwawi z nosa i ma coś tam z mózgiem i chodzi do jakichś specjalistów, lekarze nie wiedzą o co chodzi i poznał jakiegoś pana doktora, który jeszcze nie jest doktorem, dopiero tam robi jakieś tam prace, coś tam dopiero będzie docanie tytułu doktora, ale jeszcze nie jest. I mówi mu, że on się zajmie jego mózgiem i musi tu go zeskanować i proszę się do mnie zgłosić i tutaj wypić ten soczek, pomodał jakiś soczek, że to będzie lepiej mózg traisowało, będzie mu lepiej namierzyć ten mózg. Złupiłeś soczek i jedziesz do szpitala w Toronto w roku 2015 chyba i jedziesz do Toronto w roku 2015, wchodzisz do szpitala, otwierasz drzwi a tu się okazuje, że to skrzydło szpitala, do którego ty wchodzisz, to jest wiesz, remont, nikogo tam nie ma kurwa, już jest doji, nie? Już, już coś tu nie gra. Wchodzisz do pomieszczenia, gdzie doktorek, jeszcze nie doktorek, na ciebie cieka, jakiś babaj I tak o, widzisz tak wszystkie komputery podłączone do takiego siedzenia, nie? E, jakby elektrycznego i tak jak w Matrixie to wygląda, tak, e, takie schizy. I on ci tam pogada, pogadaliście chwilkę i ja on ci każe usiąść e, i mówi, że ten to nie będzie bolało, bla bla bla. Krótka rozmowa, pstryka ci ten, ten skan mózgu, trz, otwierasz oczy, budzisz się kurwa w, w jakiejś bazie. To każdy wie, że to jesteś pod oceanem, nie? W bazie pod oceanem. Budzisz się w bazie pod oceanem i teraz już nie powiem, który jest rok. Dlaczego? Co się stanie? W ogóle zakończenie to jest dla mnie kurwa 10 na 10. Masz dobre i złe w jednym, nie? Więcej nie będę spoilował. No coś pięknego, no kurwa. To trzeba zagrać. Jeśli ktoś lubi gry, które mu siadają na psychikę, które... To jest absolutny must have i jak na razie to jest u mnie w ścisłej czołówce gier rocków, tylko, że nie mogę więcej powiedzieć, znaczy mogę powiedzieć na przykład o mechanice, to jest tak jak już mówiłem, tam tylko chodzimy, mamy, nie będę mówił, czytamy, dużo czytania, dużo słuchania, straszak jest taki, że na przykład, bo w przeciwnika nie możemy się popatrzeć, jak on nas zauważy, to wystarczy uciec mu kawałek, schować się gdzieś w róg i się nie patrzeć na niego, to on przejdzie, Nie one tak jakby są ślepe. I na przykład masz coś zrobić i ci łazi jakieś tam jeden czy dwóch i wiesz, musisz ich omijać, tutaj coś zrobić i ten strach, tak cały czas czujesz, że on może cię gdzieś złapać, że on gdzieś z tyłu jest, nie? udźwiękowienie rozpierdala. Nie? Graficznie, ja to kupiłem na PeCeta, na Steamie, także nie wiem jak to wygląda na Playstation, pewnie tak samo, ale graficznie jest bardzo ładnie, jest klimatycznie, no kurwa, jak chodzisz pod wodą, w ogóle te udźwiękowienie, ten taki jakby, wiecie o co mi chodzi, jak gdzieś tam w oddali słyszysz jakby jakiś sonar w wodzie, wiecie o co mi chodzi? No, no to to jest coś pięknego, w ogóle grafika, ten taki blur, jak widzisz pod oceanem te budynki, nie? Jak ktoś by sobie tutaj chciał pomyśleć, że o, to będzie pewnie wyglądało jak Rapture z Bioshock'a, absolutnie nie, to jest w ogóle co innego. Ja też, ja na początku jak to kupiłem, to myślałem, że to będzie Rapture z Bioshock'a, nie. To nie jest miasto, po pierwsze, to jest baza, bardziej baza niż miasto. I, I no nie mogę o tej grze nic mówić, najwyżej jakbyś kiedyś zagrali w to, to ja z chęcią bym porozmawiał, porozmawiał z wami o fabule, ale to był jeden wielki spoiler-cast. Polecam to kurwa, to trzeba zagrać. I to jest na Playstation 4, jak coś, a jeśli ktoś chce, bo tam jest dużo czytania, nie ma po polsku, nie ma po polsku ani na Steamie, ani na ten, są angielskie napisy, nie wiem dlaczego kurwa, to jest gierka od twórców Amnezji. Ona jest ten... Yy, kurwa... Anezja była po polsku. Nie wiem dlaczego nie byłem po No może dlatego, że gra miała wydawcę. Nie, nie <laughs> Tutaj, wiem, nie wiem. Tutaj wiesz, na razie... Tak pe Pewnie ktoś to weźmie, jak połapie dobrą cenę i będzie miał... W końcu wyjdzie po polsku. Jak ktoś... Yy nie ma playstation, albo nie chce mu się kupować, albo nie chce mu się grać, czy coś w tym stylu to ja na tutaj taką krypciocho zapierdolę na tym, u siebie na kanale, na Cyfronomiconie nagrałem całego gameplaya, tam chyba 12 odcinków i jest cała gra nagrana i ten może sobie zobaczyć, nie? no jest, no Fabularnie to jest Massacrator. To to jest takie gry, to są horrory właśnie, to są horrory i gry z naprawdę przemyślaną, zajebistą fabułą, a nie jakimś tam amerykańskim, wystruganym tym, zabili go i uciekł. Mi się to strasznie podobało, nie? I to jest, yy, na razie, teraz Kudi albo ty może powiedzieć co graliście, bo ja muszę sobie przypomnieć, bo my nagrywaliśmy tydzień temu, a to tyle gier przez ten tydzień ograłem, że muszę, musiałbym sobie przypomnieć. <śmiech> To masz Akudzi. Ja? Nie, no to, to, to że grałem w, w Metal Gear'a to chyba już nie powinno Was dziwić, bo to mówiłem na ten temat dosyć dużo. To ja też, to już też nie mówię. Dwójka e, to, to samo. E, co jeszcze gra, gram? E, um, <śmiech> Wróciłem do Project Carsa, bo mi się Forza znudziła. E, grałem w piątkę dość długo, ale to nie będę o niej opowiadał, tylko mówię, że grałem. Nie no, no i co? Tak jakbyś, nie wiem. Poza Metal Gear'em? Teraz... W Maxa, a, ale to, a to Mad Max'a Max już dawno tak. było, no. A ten, przecież wróciłem też na ten. Była bardzo fajna promocja na PS'e, nie? I gry z PSX'a na PS3, nie? Cyfrowe. I naprawdę dobre tytuły można było kupić za parę złotych, nie? Tam za 9 co ty za 7, za 8. No i tam się kurde ładnie na chyba z 10 gier na nakup, na kupowałem, nie wiem czy Gexa. Yyy, e, więc innym Gexa, e, Medevilla, e, Crash Team Racing, Crash Bandicoot 3. E, co tam jeszcze było? Pojawił się jeszcze przynajmniej tam Mickey Mouse Adventure czy coś takiego. E, tam IQ Final czy coś takiego. to są takie, no nie wiem, czy Pokażecie te gierki, no to Crash'a raczej nie muszę opowiadać. E, gex, no to ten Gex pierwszy taki A, 2D. Grałem. Ta jaszczurka, ale nie 3D, bo niektórzy myślą, że Gex to ten pierwszy taki... Pierwszy Gex ja, to ja ten 3D. Pamiętam, 2D, no. A to ten 2D, kurczę, taki ciężki, trudny, nie ma pitole, tam... Nie, nie, pamiętam, że nie mogłem pierwszej mapy przejść, nie, bo kurde, tam jak zrobi się błąd, to od razu, nie? I nie masz checkpointów, tylko ci wyrzuca z planszy i musisz od początku, nie? <głos> e, to w to... Masz w Mediwila, to Mediwila dużo grałem i powiem wam, że kurde, ach, to jest ja jedna Mediwila giera. nigdy nie zapomnę, jak kupiłem na targu, pięknie, Mediwil po polsku, to była pierwsza moja gra na PlayStation 1 po z polsku? Piratów, która była po polsku, ale słuchaj, ona była po polsku przez rusków robił. Aaa, no, ja miałem tak tą moją pamiętasz jak, w dwójce albo w on podniósł pierwszy raz kielich, że tam z tego kielicha no. popić, tą moją energię wrócić, coś takiego, nie, i ten, i on, o, paciroch. Ja miałem, ja miałem taką wersję tego, tą Raidera czwórki, na pc na PSX-a, czekaj, jak to było? Eee, czy na PC-ta, już nie pamiętam, i było tak, że o, Lara, to jest fragment bardzo drogiego rynsztunku! No, staj tu w akcji! No po prostu, wiem, taką bekę z tego, nie? Szkoda, że ja tego nie mam, bo ta, taką można pompę z tego mieć, że ja... I to właśnie taki, tak tu to ciągnęli, i to takie LY, nie? No, no. Nie było LY, tylko takie LY, nie no. Tak. Ale z tym Pacirochem to przesadził, nie? No. no bo on jak nie, jak nie znał polskiego słowa, to on sobie wbijał ten, ruskie normalnie gadał. No, wiesz, no. I to jest było, najlepsze, nie? że jakieś oglądałem gdzieś na YouTube jakiś filmik po tych właśnie starych y, tłumaczeniach, to ponoć był jeden Rusek, który zmieniał głosy i on nawet podstawiał do kobiet, nie? <śmiech> Dobry agent ty. No ale co? Sprzedawać sprzedawało. No ale wiesz, dało. Kasiorę na tym bił, nie? No. Nie no, fajn, sprawa, nie? E, co tam jeszcze? E, no te starsze gry tak bardziej molestowałem, ale nic takiego, co by tutaj... E, no nie będę wam polecał gry z PlayStation 1. Eee... Czekajcie, zobaczcie co tu jeszcze jest. A próbowałem tego, próbowałem Shadow of Mordor. Stwierdzam, że to gra jest nudna w ogóle. E, banalnie prosta jest. Chcielibyśmy e... tutaj pozdrowić serdecznie Assassin'a. Tak, bardzo serdecznie. On, on dużo ludzi, dużo ludzi, nie? Też się znaczy dużo ludzi się z nim nie zgadza, nie, że jak mówię, że gra jest nudna w ogóle prosta i że ta, a, te, ten system, co Nemezis czy Genesis, czy jak on tam się nazywa, nie? to jest dla mnie kurde ma tyle absurdów, nie? że znaczy nie, że absurdów pozytywny, tylko takich e, wykluczających z siebie w ogóle, e, nie wiem, jakiś, nie wiem, dobra, powiem, opowiem, opowiem o, o tym, nie? że jest gościu, który jest tam jakimś tym szefem, czy tam jakimś kurde wodzem i biorę go, zabijam za pierwszym razem, ucinam mu głowę, nie? Dobra. Jest i ten Nemezis Genesis robi tak, że on się potem pojawia, nie? On nie, to jest, że nie zabijesz. No właśnie, jak ale zabijesz, słuchaj, poczekaj, poczekaj, ja go zabiłem i on się potem znowu pojawił. I tekst, do you remember me, nie? No to, to, teraz, to, to był jakiś i, błąd. Tak, i teraz słuchaj. No tak nie powinno e, być. I teraz poczekaj, daj mi skończyć. I ja go z nim biję ucieka, nie? I ucieka. I ja go gonię i doganiam, nie? Ja oczywiście widzę, że już yy, skrypt chce, żeby on uciekł, nie? tego ja go zatrzymuję, wiesz, za tego złuku go tam, wiesz, walę, żeby go spowolnić, podbiegam, buch, znowu mu głowę ucinam, nie? Dobra, zabiłem, czy już go nie ma, bo już nie chciałem, bo mnie to wkuziło, chcę po prostu go zniszczyć mam to gdzieś, nie? Dobra. I tak wbijam, jadę dalej, jest parę, tam, nie wiem, 10, 30, no z 30 minut gram, oczywiście tylko tam 10 kroków robisz, 10 wrogów, nie? 10 kroków, 10 wrogów, nie? Yyy... E I patrzę znowu ten sam, nie? Ja mówię, ee, Chyba coś tu jest nie tak, nie? No dobra, no to znowu, nie? Biję, biję, biję go... O, znowu ucieka, znowu go łapie, znowu go zabijam, znowu mu głowę ucinam... Jak pojawił się za czwartym razem już, nie? ten ja mówię, tą grę, to jest bez sensu, beznadziejne, ciągłe... Bicie, to jest hack slash moim zdaniem, nie? Tam nic innego nie robisz, tylko idziesz i tniesz, nie? Ja miałem dość, bo chciałem na przykład sobie siąść, pooglądać, yyy... Bo no, ten świat popatrzeć sobie, pooglądać, pozwiedzać, po, e, widoki poz, po, e, po, podziwiać, nie? Nie ma takiej opcji. Zatrzymasz się na minutę, nie? I już gdzieś tam ci idzie kurde jakaś armia w ogóle wrogów, nie? Z w, tym samym wozem na czele, nie? Wiesz co, mi się tak rzygać chciało, wziąłem to wypierdoliłem w ogóle i mówię nie, nie gram w to gówno. Wiesz, nie? dlaczego ona była tak wtedy oceniana, tak mówili, że to jest czarny koń tego roku? Bo wtedy mi się wydaje, jak to wyszło, to nie było w co grać. Nie wiem, może... I dlatego wszyscy się tak spuszczali nad tym. Ale jak dla mnie to nie... Dla mnie to nie była jakaś, nie wiem, jakiś hit, czy nie wiadomo co, nie? Ja to... Mi się podobało, ale tak jak ty mówisz, mi się to dość szybko znudziło. No, ja to dla mnie Teraz to nie dla mnie. Teraz ostatnio bolek u był i mówi, ty jeszcze nie skończyłeś Shadow of Mordor przynieści, a ja mówię... nie, nie no. się... I co, no i czekaj, no to będzie chyba tyle, nie? Czekaj, tak zerknę szybko, no na PS3 nic nie grałem ostatnio. Patrzcie co na PS4 mam jeszcze. No i Wiedźmina, no Wiedźmina tego, e, Serce z Kamienia e, grałem, nie skończyłem, jestem tam gdzieś na początku, głównego wątku nie zrobiłem, ale zacząłem robić te zadania poboczne, no i bardzo fajne, jest, jest ten humorek też taki ciekawy, taki typowy dla Wiedźmina, e, do dzisiaj nie zapomnę e, i prawie już nigdy nie zapomnę akcji jak e, wbijasz do jakiejś bazy, I musisz na przykład tam zrobić coś takiego, że wbijasz do bazy i tam jest z dwóch strażników, no i podchodzisz tam do tej bazy i gościu cię zatrzymuje, i kto ty jesteś tutaj, nie wejdziesz tam, nie, i ty nalegasz, nie, chcę tam wejść, oj nie, wypierdalaj stąd, liczę do trzech i zaraz ci tutaj natłuka, nie, i wiesz, liczę raz, dwa, i ty w tym czasie możesz zrobić, albo go przekupić, albo... Wykorzystać ten znak tam jakiś, nie? Czy po prostu ich zaatakować pierwszy? Wy Dobra, wolnołem ten znak, nie? Żeby ich tam, kurde, wpłynąć na ich umysł. No i on, i, i Geralt mówi, dobra, licz do stu, nie? I kurwa, stoję, a gościu, raz, dwa, trzy, cztery, wiesz, i liczy, nie? I mówię, dobra, idę, nie? Ale zobaczyłem, że on ciągle liczy. Winie kurde czekamy zobaczymy czy polecieli na Watfordzie, czy do pewnego do 100 do liczy, nie? Podstoi i spatrzy się na niego, nie? A on tak 44, 45, kurwa 46, 47. Widzę, że się męczy, nie? Tam się pomylił gdzieś tam na początku, cofnął się, że tutaj, wiesz, tak jedzie, i tak 80. Ja jebie, 81, 82 i liczy dalej, nie? I w pewnym momencie tak, 95, 96, 97, 97, 98, 99, 100. Uuuu, taka ulga, nie? I tak stoją, nie? I tak, ty, i co teraz? No nie wiem. Ty, co my teraz mamy robić? A, to skubaniec, nie? I rzucili się na mnie, nie? Nie, no zajebiste, no kurde, bardzo mi się to podobało, nie? Też lubię takie smaczki. Fajne takie, wiesz, że tutaj nie, nie idzie na poważnie, nie? To jak jesteśmy przy Wiedźminie, to ja tutaj też powiem, e, zakupiłem to w dzień premiery, ściągnąłem, zainstalowałem, włączyłem i wyłączyłem. Ale no. nie dlatego, że to jest złe czy coś w tym stylu, tylko po prostu miałem za krótki, ja już to dzisiaj mówiłem czy nie, za krótki przestrzał miałem. E, A to chyba muszę na offline'ie. Muszę dłużej odczekać, e, bo niedawno grałem w tego Wiedźmina tyle godzin, że po prostu no, nie mogę z powrotem wejść do gry. Nie jest łatwo. Nie. Po prostu gra falę teraz. Skrypciowe no, teraz walne, we wtorek wychodzi falę. No, no tak. No. No to ja tak próbowałem sobie przypomnieć wszystko. co ten. No, tam też to dużo no. nie grałem. Ja czekam, mówiłeś, teraz, jest, teraz jest no, w, w ogóle teraz sezonu czekanie. głowy właśnie od listopada. Gdzieś tak, za... czekaj, jak my nagrywamy co tydzień, co dwa tygodnie, no to tak Tematy zastos się. Przecież na pewno na następnym nagraniu, następnym już nie, będziemy mogli nie. powiedzieć o falach. się wydaje. Za dwa albo za trzy już będziemy nie, nie, mogli opowiedzieć, no, no, nie? No o pitchach. No, za co tydzień, fala wodzi za dwa, to na, na no, następnym za, nagraniu za, za myślę, dwa, będziemy mieli ekranowego fala. Nie, mi się wydaje, że zeprzed za dwa na nagrania będziemy mogli się podzielić z pierwszych pierwszy, pierwszymi wrażeniami, nie? Tak za za dwa yyy, dwa odcinki. czinki. No i dam się, nic tam nie opóźnię. Nie, no na wsi nie opóźnia. Tymi. Zawsze jesteśmy przed czasem jeszcze. No właśnie. <laughs> przed czasem. Tam teraz nagrywa, co stać 27, to nawet nagrywamy coś. Jesteśmy no, nagrywamy zawsze 3 dni wcześniej przed publikacją. To mamy wiadomość kurde z jutra. No. No. to no, ja o, sobie jeszcze tam ten. Czekaj, ja próbowałem sobie przypomnieć w co grałem. Na bank w coś grałem, bo grałem. Ty może mi pomożesz, bo ty widziałeś serie. Nie wiem. Ty. Ja tam w Forze VI no, ja grałem jeszcze trochę, ale to już jest... Forza to Forza. To jest jedy... to, Tak samo ja grałem w Forze V, a ja tak jakbym grał w VI, bo to też się jedzie. Ale grałem. mi us po ostatniej... A, bo w ogóle nie wiem, czy tam ja się teraz obradziłem na XA już powiedziałem im, że dla nich ich gry na ich konsolę już nie kupię. Ja mam to gdzieś. Jedyna, jedyna gra, jaką kupię, to będzie jeszcze Tomb Raider i potem już konsola chyba pójdzie odstawię ją albo wrzucę w ogóle do tego, nie? Sprzedam, bo... Ja e... cały czas czekam na filmik, nie? Wiem, spoko, nie martw się. Wiem, już rozmawialiśmy o honorze, już mnie tutaj nie, nie, nie denerwuj. A ten, to, to powiedz czego się obraziłeś. E, no nie, no, miałem tego, wziąłem sobie tego preview, zainstalowałem fajnie, elegancko. I teraz, teraz czekaj, teraz ja ci mam taka, jak brałeś preview, czy wiedziałeś, że to jest beta i będzie się jebało wszystko? Tak, wiedziałem, że będzie że jest to beta i będzie się wszystko jebało. Byłem tego świadomy. Dziękuję. Tak, ale miałem na myśli, że się system będzie pierdolił, że się będzie coś tam wieszało i w ogóle, nie? Ale jak zaczęło mi to mieszać w sejwach, zaczęły mi się gry crashować, że musiałem je od nowa reinstalować jak gram sobie 4 godziny w Metal Gear grać i konsola się wiesza, restartuje, wywala ekran jakiś niebieski, nie, nie blue screena, żeby nie było. I wiesz, wypierdala tego. Dobra, konsola odpala się kurde dwie minuty, czyli ileś wiesz, tam widziałeś, jak coś długo odpala, wydałem nagranie. I ten jak to jak to tyle zaczęło trwać, to ja mówienia to pierdziele, nie? I tak dobra, je, te 6 godzin, jakoś tam 4 godziny grania prze przeżyję, nie? Ale znowu druga sprawa, trzecia. Potem, jak już mi wywaliło sejwa z Forzy po dwóch tygodniach grania, czy po trzech, gdzie już tam miałem miliony, prawie wszystko już poprzechodzone i odpalam grę... powinien jest... być w chmurze, jak już będzie tak, normalnie... Tak, odzyskałem go, ale starszy, nie? Yy, I wiesz, i jak to zobaczyłem, to by po prostu tak mi gula... Mówię, nie, pierdolę to, nie? Mam to gdzieś w dupie, nie? Mówię, rezygnuję z preview, nie? Biorę na program, wróć do preview. Znaczy, usunię, zrezygnuj z preview, rezygnuję z programu, rezygnuję ze wszystkiego, tego dosyć wrócić do typowego, starego, e, tego nie, do starego dashboarda. No i po trzech, czterech dniach pojawia mi się komunikat, że e, ten, no, że przewracamy przywr do tego, muszę aktualizować system. No ja go aktualizuję, on tam się zaktualizował, pojawiło się tego i się co okazało? Pierwsze, co mi... Yy, roz, to znaczy, przy jakoś to przełknąłem, nie? Wszystko usunęło, nie? Po prostu miałem czystkę systemu. Yy, no sformatowało mi stary, wszystko. Tak. Sformatowało mi wszystko i w ogóle tego. Dobra, luz. Dobra, no to zapuściłem 12 gier do ściągania. I się ściąga, nie? I nagle przychodzi mi SMS. Z komunikacją, z komunikatem, że z twojego konta wypłynęło 49,99 złotych. Na rzecz Microsoft coś tam, nie? Support. Ja mówię, co kurwa? Nie? Wchodzę na stronę banku. E, okazało się, że... Rezyg... Nie, nie wiem, czy to było, ale jak dla mnie, to oni tak. Dają ci preview, masz im testować zadanie i to, że chcesz zrezygnować i wrócić do podstawowego, to oni za powrót do podstawowego e, dashboarda skasowali mi 50 złotych. I od tego momentu powiedziałem sobie, pierdolę was, kurwy syny. Skoro wy takie jesteście fajni, no dobra. To macie te 50 złotych, to teraz macie, proszę bardzo, to jest ostatnia kasa, jaką zarobicie od mojej strony, nie? Za takie, kurde, chamstwo, nie? I nie było komunikacji... Przedostatnia, bo jeszcze... Ten, no, tom, ten, Tomb Raider, no. <laughs> I wiesz, i za takie coś, nie? To, kurde, ja mówię, nie, sorry. Jak jesteś tacy, Ale kurde, chamstwy. Ale ten, cham, z, tym, chams... z tym preview, to ty chyba byłeś jednym z tych, co najgorzej na świecie, bo tam na pewno było więcej osób, co ma tak jak ty. Takie problemy, co ty miałeś. Ja jedynie jakie problemy, bo ja mam też ten preview, cały czas na nim siedzę, jedynie jakie problemy miałem na początku, bo teraz to już prawie, że stabilnie chodzi, nie, bo oni cały czas to ściąga nowe updaty, ja konsoli nie wyłączam, znaczy na ospaniu jest, to ja miałem problemy takie, że nie było czcionki polskiej, nie? że jakieś chińskie znaki, na przykład mój profil to było no to i te chińskie znaki, nie pokazywało mi tych achievementów kurwa, w tym w Metal Gearze, nie, nie w ogóle nie, po, nie pokazywało achievementów i przez chyba dwa tygodnie w ogóle mi nie pokazywało tych, yy, no, powiadomień, że dostała achievementa, nie? Tylko, że wiesz, ja tam wiedziałem od razu, że to jest beta i to może się pierdolić, nie? Teraz to już prawie, że chodzi, to jeszcze zostało i dwa tygodnie już będzie oficjalna wersja, to już będzie wszystko śmigało. Nie wiem, ja jestem kurde, kurwiony i sorry, ale... Nie ma takiej opcji. Ja rezygnuję z tej konsoli, przykro mi. Fajnie było, fajne czasy. Bardzo ja. dobra decyzja, Kudi. Bardzo szanuję. Wrócę do mojej starej, starego systemu, który chociaż może nie jest idealny, Ma swoje błędy, ale chociaż nie leci sobie w chuja i nie naciąga ludzi. Nie no, jak na przykład płacisz miesięcznie, a potem nie działa co raz w tygodniu, na teraz już nie wiem, czy raz w tygodniu konserwacja, to to nie jest lecenie. No dobra, ale, w ale w to sobie, roku, to, to nie, nie, ale ja, nie, sobie, nie, wiem, czy, ale ja sobie, nie wiem w tym roku, czy było więcej niż 3 konserwacje systemu. Tylko, ja że sobie wiesz, co? odpalasz, nie? Nie, czekaj, bo to już koniec roku, ja, ile mnie na konsoli nie ma? Ja tam jestem, wskoczyłem tylko na tego, na Until Dawn i wskoczyłem teraz, będę w The Last of Us. Chuj wie ile mnie nie ma, ale dość długo chyba. Nie wiem, to jak okej, dla ja mnie to jest... w tym roku jest, wiesz, policzyłem jakieś trzy konserwacje, więc nie narzekam. W to była co chwila, ale w tym praktycznie nie ma. No co, ja wolę mieć tę pół godziny, tam godzinę <śmiech> po części odgrań niż kurde płacić 50 złotych. Za szkodę, którą oni wy, wyrządzili tak naprawdę, nie? I ty z dobrego serca chciałeś im pomóc i ja jeszcze, kurde, się yy, udzielałem, pisałem mi, kurde, takie błędy, raportowałem wszystko, podawałem pomysły. I, kurde, mnie tak się odwdzięczają, nie? Zajemliście, nie? No tam masz tam coś takiego, nie? Że co chciałbyś zmienić? Coś takiego, nie? w tym standese'em. O to mi chodzi, nie? Nie wiesz, no a oni mi tak się odwdzięczają, to nie się gonią, nie? Ja to mam w dupie, zawsze to jest jakieś tam ocenianie, czy coś takiego, ja to zawsze brałem yy, wszystko nowe w preview, bo zawsze miałem kurwa przed wszystkimi, nie? To mi się podobało, na nie. przykład ten, wypróbowanie tej wstecznej kompatybilności, jakieś tam inne gubna, jakiś player, coś tam, zawsze miałeś kurwa miesiąc przed wszystkimi, nie? I dlatego. Sorry, tak. bo no teraz Lesiu, w co ty grałeś? Ale ja nie gram w który mogę opowiadać, co mam mówić o czwartym epizodzie nie, nie, bo the to, to... The, tych Borderlandsów, Talesów, czy o piątym epizodzie Life is Strange. Nie, nie, nie. Jedne, co było z większości spoilerów mojej powiedzi o Life Strange, co podkreślałem już w po, poprzednich epizodach i ostatni mnie tylko w tym utrzymał, że wolałem, żeby został feeling dwóch pierwszych odcinków, który był taki bardzo lajtowy, miałeś dziewczynkę z supermocami, dialogi, cofanie czasów i tak dalej, a tak mniej więcej od trzeciego odcinka to bardziej idzie tak w stronę takiego bardziej thrillera, coś w ten deseń i mi to trochę mniej pasowało, ale większość osób to się działo, więc myślę, że tobie też się spodoba. No ja muszę, ja tak jak mówiłem, ja czekam jak będzie jakaś przecena teraz na całe pakiety, to sobie kupię. Właśnie ja, do... ja kupiłem wszystkie te gry, które wyszły Talesów oprócz oczywiście Minecrafta. Tylko że kupiłem je pierwsze odcinki i na tym zakończyłem. Dobrze, to tym smutną informacją, że ja gram tylko w Hearthstone na FIFA i te giereczki, które wyodzą na razie ewentualnie jakieś tam dziwne indyki, ale to nawet nie ma co o nich opowiadać. To chyba tyle na to ten tydzień. Co mieliśmy do powiedzenia? No tak to mogło być. Co, ja to się tylko jeszcze przypomnieć, że Halo wychodzi po to. A ja proszę 10, 10 listopada wychodzi Fallout 4, czyli... Y, gra Roku, to już spokojnie. Nie, no nie wiem czy będzie gra Roku, jeszcze Wieszka trzeba będzie pobić, nie? Hmm. Nieee! No może się okazać, kurwa, wiesz... Mi wystarczy, że będzie miało taki ost, miał Fallout 3, jestem kupiony. No ja mam nadzieję, żeby ja tak za bardzo nie oglądam, żeby sobie nie psuć. Ja już ja nie tam... oglądałem żadnego gameplaya. No to ja jestem troszeczkę gorzej od ciebie, bo ja coś tam obejrzałem, jeden albo dwa trailery, to wszystko. Ale mam nadzieję, że oni mi tam nie wrzucą, kurwa, jakiegoś tego dzikiego zachodu typu New Vegas. Jak ja nienawidzę tego settingsu. Nie znaczy. będzie New Vegas. Mam nadzieję. To spokojnie. No, to możesz zamykać ten burda. <głos> tak, no to dziękujemy, że byliście z nami w naszej cotygodniowej audycji Gram Dodacni. Mam nadzieję, że nastawicie swoje odbiorniki za tydzień, żeby wysłuchać ciekawostek ze świata wirtualnej rozgrywki gier wideo. Dzi na dzisiejszym nagraniu był ze mną e, gwiazda światowego oraz polskiego YouTube'a, Waster. Dzięki, Narka. Gwiazda polskiego, a nie światowego YouTube'a. Czyli Kudzi. Dobranoc. Oraz ja, czyli gwiazda żadnego YouTube'a, Lesiu. Dobranoc. Łaka.